I witamy, witamy bardzo serdecznie w dziewięćdziesiątym szóstym odcinku podcastu Bezimienny. I standardowo, ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kender, a ze mną dzisiaj będzie również. Rafał Domyski. Siema, cześć. Słuchajcie, będzie Tomasz Zawacki. Cześć wszystkim, witam. Słuchajcie, Tomek, Tomek z nami nagrywał jakiś czas temu. Tomek, pamiętasz kiedy ostatnio z nami nagrywałeś? Nie wiem, ostatni raz jak gadaliśmy o tym, o Nintendo Switchu albo PlayStation VR kopę lat temu. 70. odcinek to był gdzieś... Patrz, liczy i odlicza te wszystkie minuty bez bezemnienia. Oczywiście. Tak, oczywiście. Więc, więc słuchajcie, Tomek, Tomek, Tomka powinniście doskonale znać. Nagrywał z nami parę miesięcy parę miesięcy i sporo odcinków z nami nagrał. Dzisiaj sobie postanowił z nami nagrać ponownie, więc witamy Cię Tomku. I słuchajcie, Wojtka, Wojtka nie będzie, Wojtek sobie robi przerwę, aczkolwiek może się pojawi, może się nie pojawi, to już zależy od niego. Tak czy siak, słuchajcie, nagrywamy we wtorek, 10 października, godzina wieczorna, jak zwykle jako 10, i zanim zaczniemy z height Parkiem, powiem wam oczywiście, o czym będzie odcinek, ze względu na to, że jest Tomek, Tomek ma bardzo dużo gier, ale to oczywiście nie będzie mówił tylko i wyłącznie Tomek będzie mówił Tomek przede wszystkim, ale nie tylko i wyłącznie. Dlatego Tomek, Tomek gra strasznie się wkręcił w taką gierkę. Ona jest chyba podobna do takiego No Man's Sky, Tomek, co nie? Ta, może trochę lepsza niż No Man's Sky. Cześć wiesz co, to, to bardzo, bardzo teraz obraziłeś wszystkich ludzi, którzy grają w <grym>, Elite <grym>, <grym>, okay. <grym>, Ja myślę, że to tak jakby porównywać Mario Kart do Gran Turismo, czy coś w tym desem i tu, i tu no, się jeździ. Bardzo dobre porównanie. No, dobra, więc, więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku głównym tematem będzie Elite Dangerous. Tomko, ile masz godzin? Wiesz co, nie liczyłem, ale ostatnio jak sprawdzałem na licznik to było gdzieś około 4 tygodnie, chyba jakieś 12 godzin i tam ileś tam minut no powiedzmy sobie około 700 godzin na pewno, że będzie. Ostro, ostro. Więc słuchajcie, Tomek raczej dobrze już ograł ten tytuł, więc jest w stanie wam go zaprezentować. I czemu ma aż 700 godzin, dowiecie się później, więc słuchajcie, Hyde Park. Hyde Park lecimy z, z naszymi ostatnimi dziwnymi czynnościami, które robiliśmy przez dwa tygodnie, więc Tomku, nie było ciebie dosyć dawno, co tam ostatnio ciekawego porabiałeś? <grym> No dobra, to może wiecie co, zaczniemy tak dla, dla słuchaczy, którzy nie wiedzą kim ja tutaj jestem w ogóle, co ja robię tutaj zamiast Wojtka. tak? Oczywiście Wojtka wyjebaliśmy, bo gram na komputerze, ale to tam już później się dowiecie o tym. Ale tak na serio, to no, sobie słuchajcie, pracuję w sklepie z grami, więc mam gry e, na co dzień, wszystkie premierowe i tak dalej, i tak dalej. I lubię sobie po prostu grać na wszystkich konsolach, bo mam wszystkie konsole z chłopakami. Tutaj nagrywaliśmy dużo odcinków. Nie będę wam mówić, co się działo od ostatniego mojego nagrania, bo się działo bardzo dużo, ale powiem wam, co, co ostatnio się u mnie wydarzyło. Mianowicie, jak już Krystian wspomniał na początku, to znalazłem swoją grę tak zwaną ostateczna gra, czyli Elite Dangerous. Wiecie, w życiu każdego faceta przychodzi taki okres, że trzeba, wiecie, drzewo zasadzić, spłodzić dziecko. To jest ciekawa i, opcja, no. I właśnie dostać, znaleźć taką jedną grę, w którą będziecie po prostu grali już do końca życia i nawet jeden dzień później. Eee, trochę pograłem sobie na Switchu. Bo powiem wam szczerze, że od ostatniego odcinka, jak, jak opowiadaliśmy o tym Switchu, to może wziąłem go w ręce z dwa, trzy razy przy premierze Mario Karta 8 e, i, i Armsów, a tak to ogólnie ta konsola siedzi w swoim a. doku i się kurzy. Naprawdę. A Czemu, Tomku? Czemu, Tomku? Czy, czy to nie jest tak, że wyszła ta Zelda i po prostu nic? Znaczy, no wiesz, no wyszły te, wyszły, wyszły, wyszły te mario karty, wyszły te Armsy, wyszedł z do dwójka. Ale no. tak naprawdę to raczej nie trafiają, wiecie, w mój gust groby tak. No. Oczywiście okay. pograłem sobie w nie fajne są, bo to wiecie jest Nintendo, więc oni wypuszczają dopieszczone gry. No tak. Ale to szczerze, to tak jak wam mówiłem, że, że to jest taka dla mnie konsolka taka pomocnicza przy tych głównych konsolach. Fajne bardzo jest to, że wiecie, że cały czas mogę mieć ją jako przenośną i w sumie tylko tak z niej korzystam. Mm -hmm. e, no i ostatnią za sprawą właśnie premiery Stardew Valley to odkurzyłem tą konsolkę i powiem wam, że w Stardew Valley już mam nawalone 20 godzin, więc w końcu mi się ten Switch do czegoś przydał. Nie? No tak. Spoko. E, no, co tam jeszcze? Oh. No nie widzę, no trochę się za wami stęskniłem, dlatego, dlatego, a, dlatego ja to przyszedłem chodziło, to tutaj jednak Nie mam się z kim wygadać o grach, wiecie. W pracy z klientami to jednak nie to samo. W domu to raczej mojej, mojej, mojej kobiety nie chcę zamęczać y, tym, co, co odkryłem w Elite Dangerous, a córeczka jeszcze nie ogarnia, tylko widzi siatełko na ekranie, to jej wystarczy do szczęścia. Mhm. No i dlatego jestem tutaj i mam nadzieję, że słuchaczom się spodoba. A jak nie, no to pina Krystiana, do niego piszcie. Pewnie. A jak tam pizza? Czy smakowała tak dobrze, jak wyglądała? O człowieku, się tak napchałem, że teraz leżę i leżę no, i w ogóle ciężko cokolwiek okay. mówić. A właśnie a propos mówienia, wiecie, jakby co, no to chłopaki mają tu naprawdę fajne mikrofony i to fajnie wszystko brzmi, a ja z uwagi na to, że kończąc karierę bezimiennym, no to sprzedałem wszystko do nagrywania i teraz robię taką totalną podcastową partyzantkę. Nagrywam na iPadzie z mikrofonem od kurde słuchawek Monstera, więc jakby Ostro. jakoś była chujowa to to do Krystiana też piszcie. Nie, nie, nie, spokojnie, ja to ogarnę, ale powiem wam, że pierwsze efekty y, ścieżki Tomka będą, były już całkiem obiecujące, więc pozwoliłem mu z nami nagrywać. No wyobraźcie sobie, że faktycznie można nagrywać nie mając komputera. No to, I to, Wiesz, całkiem, to w całkiem dobrej jakości, o czym się w sumie już przekonaliście, bo my jeszcze nie. My dopiero nagrywamy. Dobra, e, więc tyle u Tomka. Tomek jeszcze będzie mówił, niech sobie trochę odpocznie, bo głos mu wysiada, dopiero zaczął. E, co tam, Rafał, u ciebie? tuturu, co było u mnie? Eee, u mnie się tyle pozmieniało, że asasyna, black flaga wreszcie dokończyłem. W sumie tego szybko bardzo łyknąłem, jak do niego przysiadłem, eee, trochę pomógł ten urlop. E, o którym wspominałem na ostatnim nagraniu, nie da się ukryć i mhm. no i co tu dużo mówisz no przecież nie będę Black Flag'a recenzował no. e, dla mnie to jest jedyny asasyn w jakiego grałem i, i uważam, że jest bardzo fajną grą e, dopracowaną i, i, i jakąś tam ciekawą stosunkowo historię opowiada e, porównywać go do innych asasynów, no nie mam jak e, mhm. a czyli jakoś tak Czuję chęć więcej, tak naprawdę to się najwięcej bawiłem, najlepiej pływając i, i walcząc z innymi statkami, co tym bardziej nakręca mnie na jeden z tych dwóch tytułów. Pewnie, pewnie ten jednak od Ubi mimo wszystko związany z piractwem. Jakoś ten drugi jest taki za bardzo pecetowy i za bardzo Aha. komiksowy. Zobaczymy jak to się tam będzie później objawiało co poza tym? Tam kilka gierek coś się ruszyło po, po się. I obecnie y, trwa coś takiego, jak badanie y, nowego tytułu, stosunkowo y, którym jest Hunter, The Hunter, myśliwy y, odsłona na PlayStation 4, y, gdzie chodzimy sobie po wielkim rezerwacie i, i strzelamy do różnych zwierzątek po to, żeby je zabić. Tak naprawdę tylko i wyłącznie, bo. Bo za to są punkty, za to są pieniądze i tak dalej. No Jest to symulator ewidentny i to jest zarówno największa zaleta, jak i wada tej gry, bo czasami można się wkurwić, jak się przez pół godziny biega po lesie tak naprawdę za niczym. Ale szczerze mówiąc, wolę takie bieganie za niczym po lesie, które powiedzmy, że gdzieś tam ma jakiś cel na końcu, typu że że wreszcie się strasznie ucieszysz, kiedy tam uda ci się wiesz, jakiś efekt wyśledzić tego tą zwierzynę jelenia czy coś innego niż jakikolwiek z symulatorów chodzenia, który po prostu nie cierpię i nienawidzę wiesz kończyć i być prowadzony za rączkę przez to, żeby tam sobie wiesz się podziało. Natomiast o tym tytule chcę powiedzieć więcej, nie wiem czy na następnym odcinku który będzie w tym, tym na żywo. Właśnie tam ma być inny temat poruszany, główny, więc pewnie, pewnie dopiero gdzieś za miesiąc. Ale o tyle dobrze, że do tej gry zaciągnąłem do testów nie tylko sam siebie, a również znajomego, który jest no zarówno on jest doświadczony, jak i ma też wieloletnio z takim bardzo długim, długim zbrodą stażem myśliwego ojca i graliśmy też u niego, on też ogrywa tą gierkę po to, żeby mi trochę zwrócić uwagę na to na ile to jest dobry symulator, no ja mogę powiedzmy się określić na ile dobrym symulatorem są jakieś gry wyścigowe ale, ale te o polowaniu to wiecie nie bardzo Te, ale w ogóle ci tak pozwolę się w, w słowo wejść w ogóle ta gra pojawiła się tak znikąd nie ona zakrzaka wyskoczy no, wyskocza, tak, wiesz, dokonie dokonie ale dokonie to jest tak. pojawiła się na PS4 znikąd, ale to jest tytuł wiesz, który już tam ileś razy był odświeżany na pecety czy, czy coś w tym stylu nie? I powiem szczerze no nie mam odniesienia do poprzednich części ale na tyle na ile jakby mogę sobie wyobrażać symulator właśnie myśliwego to tu również wydaje mi się taką grą kompletną, dosyć, nie? W tym względzie. Naprawdę jest wszystko w miarę przemyślane. I to, co uderza najbardziej na początku, jak odpala się tą grę, to chyba Tomek też na chwilę ją odpaliłeś, nie? Tak. Y to co najbardziej uderza, poza tym, że oczywiście jest śliczna grafika, naprawdę fajnie jest yy, pobiegać po tym lesie, tam jest mega, wiecie, gęste zarośla i, i czuć obecność, że się jest właśnie w tym yy, gdzieś lesie między krzakami, że ten teren jest bardzo rozległy, nawet w porównaniu do Wiedźmina to robi robotę, bo, bo bo te zarośla są gęste, tego wszystkiego jest od groma, no tam nic innego nie ma poza tym lasem, więc yy, nie ma też jakichś zbyt dużo ruchomych obiektów, a wiecie, a, a trawa to się mm, każdy jakby Może nie tyle źdźbło, ale każdy jakiś tam element jakby tych krzaków czy trawy się ugina pod naszymi krokami i tak dalej. nie. No Czyli to jest gra na tym sienniku Avalanche, co zrobili ciasko tak. za trójkę. To jest tak. też ciekawe bardzo. Ale lepiej na pewno się spisuje. Bo tamten jednak trochę krzaczył. Nie? Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Najbardziej zwraca uwagę fakt, że jak odpalamy tą grę i zaczynamy biegać po tym lesie, to nam czegoś brakuje. Ciągle nam czegoś brakuje, dopóki nie zmienimy sobie podejścia do tej gry, bo ciągle nam brakuje wszystkiego, czego te głupie gry nas teraz nauczyły, wliczając to nawet, nie wiem, jakieś hity pokroju Wiedźmina, bo yy, nawet jeżeli trafimy na jakąś zwierzynę, wiecie, nie ma tutaj takich podpowiadaczy, że nam się podświetla postać i potem ją widzimy z pięciu kilometrów jako czerwony krzyżyk, nie? Wystarczy, że raz na nią spojrzymy przez lornetkę. Tutaj owszem, możesz siedzieć, patrzeć przez, przez tą lornetkę, zobaczysz tego zwierzaka, ale za chwilę go stracisz z oczu, po kilku... Kilku sekundach, nie? I miałem dosłownie wczoraj taką sytuację, wczoraj, nie, przepraszam, przedwczoraj, że na totalnie otwartym takim polu kukurydzy, gdzie ta kukurydza była już zebrana, czyli to nie były takie, wiecie, wysokie pole, tylko takie już no nie wiem, przygniłe, wysuszone nazwijmy to. I, I tam sobie snajperką, bo to wszystko oczywiście z lunetą jest, przeglądam, znalazłem sarenkę, ale stwierdziłem, że się podejdę troszeczkę bliżej, dosłownie kilka kroków i tak, żeby mi krzak jakiś nie zasłaniał i położę się, żeby troszeczkę mniej się luneta ruszała, no bo strzał miał być dalej, daleki chciałem trafić nie jak za jednym, żeby ją tam zdjąć. Wystarczyły trzy sekundy ja jej nie mogłem znaleźć, pomimo, że ona wcale naprawdę nie mogła gdzieś tam daleko uciec, gdzieś tam, wiesz, dobiec i tak dalej, no bo tam nie ma podświetlania, one są w takich kolorach, wiecie, jak to prawdziwe zwierzęta, żeby się odpowiednio wtopić w otoczenie i, i po prostu kilka razy już się zdarzyło, że, e, że można ją przegapić, czy coś w tym stylu, nie? O ile nie wyjdzie ci taka, wiesz, brązowałania na, na trawę, czy coś w tym stylu, zieloną i wiesz, grasz w coś takiego i tak naprawdę, no, poza menu, które wyświetla ci ilość naboi, to tak naprawdę mógłbyś to wyłączyć, bo to ci kompletnie nie jest do niczego potrzebne, yy, czy też mapa, jakaś tam, powiedzmy, z GPS-em i też byś sobie poradził, bo tak naprawdę nie ma żadnych takich elementów, wiesz, znanych z gier, które cię naprowadzają na postać, tutaj coś pokazują, pasek zdrowia, czy coś w tym stylu, nie? celujesz, strzelasz i patrzysz, czy ci się udało, czy spieprza, czy, czy zdycha na miejscu, czy musisz gonić, poprawiać, wiesz, i, i tego typu rzeczy. No. Dobra. Więcej nie będę rozkminiał. Powiem o tym trochę, trochę lepiej, bo chcę prześledzić przede wszystkim dwie mapy, które są ogromne. Chcę dostać jakieś dokładne, dokładny feedback przede wszystkim odnośnie tego, jak same strzały, bo strzały tutaj są, jest fizyka strzału. Czyli jakby widać trajektorię całego przycisku pocisku po każdym strzale, nie jest analizowany. Zależy od tego, czy, czy, czy zwierzę szybko, umrze, dłużej, czy, czy to powiedzmy ucieknie, czy przeżyje, nie? I, I chcę, żeby jakby mi to skomentował też właśnie fachowy specjalista, na ile to się tam odbywa zgodnie z prawdą, powiedzmy, nie? E, czy, czy ta gra może powiedzmy faktycznie sprawić jakąś frajdę komuś, komu zaraz nie wiem, dajmy na to wiek nie pozwoli jeździć na polowania. E, no, to tyle będzie o za miesiąc o tym Hunterze. Myślę, że coś jeszcze pomiędzy się trafi. E, może się uda na, w najbliższy weekend wybrać na Warsaw's Games Week. Jakby co? To dajcie znać, jakby ktoś miał być. No i co jeszcze? No i byłem w kinie na dwóch filmach. Y, dwa najgłośniejsze filmy ostatniego czasu, czyli był to Botox, hura, wszyscy się cieszymy. I był to Blade Runner 2049, hura, Apeluję do was, żebyście poszli na ten film, bo jest fajny, warty opowiedzenia, historia, yy, naprawdę ciekawie opowiedziana i, i warto, żeby twórcy zarobili więcej pieniędzy. Yy, taki właśnie jest Botox, a, a Blade Runner to jeden wielki zawód. Nie? Yy, wy mnie słuchacie, czy to tak... Nie, super, super, super Rafał, ekstra. No, dobra, to ma być tak, że wszyscy cisną ten botox, nie, że to jest straszne gówno, że, że tam wiecie, mnóstwo jakichś prześmiewczych recenzji i tak dalej. No, cisną. Tak, ale. Trzeba wiedzieć na co się idzie, jeżeli się idzie na ten film i, i tylko tyle. Nie? Jeżeli komuś odpowiada ten humor, to to jest to spoko. Nie? Dla mnie trochę się wynudziłem, jeżeli chodzi o te żarty, w sensie kiedy sala się tam bardzo cieszyła, nie dlatego, że one były wybitnie głupie jakieś, nie? tylko dlatego, że yy, w sporej części co najmniej kilka takich wyłapałem z pięć czy z sześć. Były to jakieś przerysowane gagi z książeczek z dowcipami powiedzmy tam z lat dziewięćdziesiątych, które kiedyś jako dzieciak namiętnie czytałem i po prostu dzisiaj jak ich nikt nie zna, to sobie wiecie, yy, potem w filmie oglądamy historię o tym, jak facet kupuje yy, kondomy, wybiera smaki, a aptekarz się go pyta, czy będzie kurwa dżem z nich no, robił, czy co to. To było na zapowiedzi w ogóle. Rafał. Było na zapowiedzi, dowcip z brodą, wiesz, no ale oczywiście po to idziemy na to, żeby się tam pośmiać trochę, nie? E, no tak. Faktem jest jednak, że ten film nie się jakieś tam głębsze przesłanie nazwijmy to przesłanie, chociaż nie, przesłanie to może nie, to jest taka, nie wiem, przestroga, ostrzeżenie, jakaś nauka, nie? Bo bardzo mocno, bardzo brutalnie, poza tymi wszystkimi tam yy, botoksami, poza yy, koncernem farmaceutycznym, który tam oczywiście jest straszny, poza jakimś tam okropnym zarządem szpitala i tą straszną służbą zdrowia, to bardzo mocno i bardzo dużo mówi o aborcji w sposób brutalny, otwarty i no, tak jak pasujący do całego tego filmu. I dla mnie to jest taka chyba trochę, nie wiem, jakaś może ukryta misja, żeby trochę tego jakiegoś, nie wiem, mądrego zdania na ten temat przesłania. Może nie tyle mądrego, może takiego po prostu skłaniającego do refleksji, nie? Przemycić gdzieś tam w tym, tym wiecie, całym głównie, które tam jest, nie? Ale... Pójść pośmiać się można. To nie jest tak, że to jest y, całkowicie tragiczne. Gorsze filmy na pewno widziałem e, przez polskich kręcone tam reżyserów. Wracając do Blade Runnera, no to już jest dzieło, już status epickości może mieć od razu po tydzień, nawet nie minął jeszcze od premiery naszej polskiej i tutaj dopiero apeluję do Was, żebyście poszli, wsparli, bo otwarcie pierwszy tydzień nie poszedł za różowo. I no nie chodzi o to, żebyśmy się tam wszyscy nakręcali na jakąś trzecią kontynuację, nie? żeby znaczy drugą kontynuację, trzecią część, żeby to nie chodziło o to, żeby wykłać komuś kieszenie, ale duża kasa była wpompowana w ten film i faktycznie no to jest raz, że długie dzieło, czyli to wiadomo, że to więcej pracy trzeba w trzy godziny włożyć niż w półtorej. Dwa, że jest naprawdę dopracowane i te wszystkie efekty sceny to, to, to robi wrażenie, ten cały tam świat przedstawiony, taki, taki, który teoretycznie za 32 lata od dzisiaj mógłby tak wyglądać i trochę szkoda, żeby im się to nie zwróciło mówiąc krótko, bo, bo ten film też jakąś tam historię ma swoją ciekawą do powiedzenia wiele razy tam się dzieją takie rzeczy gdzie, gdzie przez to, że on powiedzmy nie jest tak zbytnio dynamiczny to pozwala, pozwala się powiedzmy w trakcie tego filmu też zastanowić nad pewnymi rzeczami i, i, i faktycznie powiedzmy e, można, można się złapać na tym, że przeżywa się ten film nie? w trakcie tego, jak on się tam dzieje, a nie jest to tylko jakieś takie bierne e, rejestrowanie faktów, które tam się dzieją na ekranie. No, ścieżka dźwiękowa to jest bombowa, biorąc pod uwagę oczywiście, że komuś się podobała z, z jedynki. E, polecam naprawdę przypomnieć sobie jedynkę wczucie się w ten klimat, tym bardziej, że znajomość wydarzeń z jedynki, to choć co prawda będzie to wyjaśnione, ale ma znaczenie bardzo mocne dla tej historii i uważam, że też o wiele gorzej je przebiegałoby jej przeżycie, gdyby ktoś tej historii nie znał. No. Hmm. I w zasadzie to chyba tyle. No, no to Rafał jak zwykle się rozgadał. Dobra, więc słuchajcie, ja, ja przede wszystkim Eee, przede wszystkim zrezygnowałem w, z FIFA w tym roku zresztą mówiłem wam dwa tygodnie temu na rzecz PSA no i tego PSA mocno ogrywam no na razie jest tragedia eee, jeżeli FIFA, fi, FIFA grałem na jakimś tam dosyć wysokim poziomie, w sensie ja prezentowałem jakiś wysoki poziom, to teraz prezentuję dosyć marny poziom w PSA i naprawdę jest dosyć inaczej jest dosyć ciężko jak, jak dla osoby, która grała tylko w FIFA i, i powiem wam, że mam straszną, strasznie sporą zajawkę, jeżeli mi cokolwiek wyjdzie, tak, i gram głównie online, praktycznie gram tylko i wyłącznie online w odpowiednik Ultimata e, z FIFA, e, czyli w MyClub i i, i i powiem wam, że na jakieś, nie wiem, pięć mecz może wygram jeden, może może, albo będzie remis, albo wygram więc ogólnie jest bardzo ciężko dla mnie, ale fajnie, fajnie Teraz teraz właśnie zauważam, że faktycznie kiedyś słyszałem takie porównanie, że PS jest bardziej symulacją, a FIFA jest arcadem. i, i powiem wam, że po tylu meczach w FIFA i tylu, tylu, tylu ile ja grałem w ogóle w poprzednie FIFA, a teraz ja gram sobie w PSa, jestem w stanie się z tym zgodzić, PS to jest faktycznie idzie, idzie bardziej w stronę symulacji niż niż FIFA. Powiem Wam, że, że musicie nauczyć się przede wszystkim czegoś tak prostego, jak podanie. Dobre podania, mocne podania, lżejsze podania. Trze, trzeba się nauczyć przede wszystkim dobrze podawać. Jeżeli ogarniecie temat dobrych podań, konkretnych, dokładnych podań, e, ogarniecie siłę tego wszystkiego, to możecie dalej zagłębiać się w tą grę. I powiem Wam, że no, świetnie mi się w to gra, to jest zupełnie co innego. E, nie wiem, czy dzisiaj będę miał czas, żeby wam trochę opowiedzieć o, ogólnie o pes ie i ogólnie o tej części i ogólnie z mojej perspektywy też trochę, bo oczywiście nie uważam, że FIFA jest zła, bo cały czas FIFA była zajbista, Po prostu zrobiłem sobie malutką przerwę, Szczególnie, że, że, że z FIFA jest troszeczkę gorzej w tym roku. No i, no i powiem wam, że, że takiego odświeżenia mi brakowało. Ale przewidujesz opcję powrotu? Że, że nie, nie, nie masz wrażenia, że z, nie nie. znowu za bardzo tego arkaba czuł jak wrócisz? Powiem ci, że na pewno w tym roku nie wrócę do FIFA. Nie wrócę do FIFA ze względu na to, że e, z, ostatnio zauważyłem, że mam tak z FIFA, że jak pogram sobie tak dosyć miesiąc albo dwa miesiące intensywnej gry w FIFA, to jest w sumie dużo. To tak, a już nie chcę się grać w tą FIFA. Albo dobra, albo za, zagram, albo nie, albo zagram, i robię jakieś tam dłuższe przerwy. I wiem, że w nową FIFA byłoby tak, byłoby to samo, szczególnie, że, że, że wszyscy grają w FIFA, z moich znajomych. I, i, i, i ten, i ten. Mówią mi, co tam się dzieje w ogóle w tej FIFA i tak dalej, i, i jakie są zmiany i coś tam, i, i, wcale mnie do tego nie ciągnie. Wiem, czego miałbym się spodziewać po FIFA i po prostu chciałem sobie zrobić tą, nie wiem, ośmioletnią przerwę od FIFA w końcu po ośmiu latach, no nie ośmioletnią, okej, okay. po ośmiu latach w końcu zrobię sobie, w jednym sezonie sobie zagram w tego PSA, dam im szansę, no, bo w tym roku jest, jest to bardzo dobra gra i w sumie jest to bardzo dobra gra. Tak czy siak nie będę się na tym mocniej rozwodził, jeszcze mam na pewno, będę chciał trochę powiedzieć więcej o, tej, o tym PS-ie, ale tak czy siak poza PS-em, poza ps oczywiście pograłem sobie jeszcze w jedną grę i ku waszemu zdziwieniu będzie to Destiny 2, aktualnie gram w Destiny 2 cały czas, miałem w to nie grać, ale jak już powiedziałem trafiło mi się, niefortunnym zdarzeniem trafiło mi się to za darmo może w niedzielę wam powiem, czemu mi się trafiło to za darmo, więc zapraszam do e, 20 w niedzielę. E, słuchajcie, pograłem sobie w te Destiny 2 i teraz tak, e, kumple mi mówią, że w sumie mogłaby być jakaś tam ładka do, do tego Destiny i byłoby w porządku i, i, i po co od razu dwójkę robić. Ale ja myślę, że dobrze się stało, bo przede wszystkim oni stworzyli jakąś tą fabułę w tym i tam, tam się po prostu, tam nie jest to tak słabe jak było wcześniej i tam faktycznie coś się dzieje, coś tam trzeba ratować, tracicie lajta i w ogóle coś tam robicie i, i, i, i jest fajnie i przynajmniej coś się dzieje. Fakt faktem, ta fabuła też nie jest jakaś głęboka i to nie jest, nie wiem jakiś rollercaster, caster, ale nie wiem, jakieś Call of Duty czy coś, po prostu jest ta fabuła i w sumie w grach tego typu ona musi być. Nad Destiny też się nie będę rozwodził, bo poni bo, ponieważ był u nas Michał i Michał dużo mówił o Destiny, ja tylko powiem, że e, bardzo dużo elementów, e, parę, parę przeci paru przeciwników i nawet niektóre plansze są z jedynki, co jest. No, może Jest to fabularnie wyjaśnione, mniej więcej, ale ale średnim się to troszeczkę spodobało. Fakt faktem gra się w te Destiny całkiem nieźle. Eee, w ogóle próbuję grać samemu i powiem wam, że już dochodzę do takiego momentu, w którym samemu się nie, nie da grać, bo po prostu ta gra jest stworzona na grę z kimś, i ja już doszedłem do momentu, w którym no, już samemu tak robi się ciężko, że, że już się odechciewa, eee, grając to. E, powiem wam tylko, że PVP e, w PvP sobie trochę pograłem bo, ta, bo tam e, spore zmiany na, zostały zrobione i co bardzo lubiłem w poprzednim Destiny jedy, jedy, jedyny tryb w całym tym Destiny powiem wam, że, że tutaj gra się 4x4 co jest troszeczkę, na początku myślałem, że jest słabe ale pograłem parę godzin i stwierdzam, że no daje radę e, daję radę. ale o Destiny też nie będę mówił tak czy siak, na razie ją sobie otworzyłem E, I co? I samło. A jak proponer się nastawiasz na tym? E, na e, Wiesz teraz... co, ja już, ja już mam tyle godzin, zrobiłem dodatki na 100%, Oba platyna, już po prostu żygam tym. Jest zajebisty, no, ale, naprawdę. Ale nowy jest zajebisty. tryb, nie? To, wiesz, wiem, jednak... w, w, wiem, wiem, że nowy tryb, ale. Ale, jeżeli, ale będę chciał, jeżeli będę chciał jakieś PVP, to po prostu sobie odpalę, nie wiem, nowego kola za miesiąc. I, I tam wiem, że to będzie lepsze. Eee, nie wiem ja, czy ten czy te PVP w tym goście jest dobre, czy nie. Nie sprawdzę już tego Rafale i nie chcę. Już już po prostu, wiesz co, po tych trzech, 4 miesiącach takiego ostrego napieprzania w tego gosta no po prostu już mam tego dość nie? mam już dość, już nie wiem chcę sobie po prostu zrobić jakąś przerwę od tego i ewentualnie poczekam sobie na na cola, ewentualnie battlefronta nie będę brał bo, bo, bo wiem, że, że będzie słaby i mo może nowego Wolfensteina zobaczę, ale ale już już Ghosta mam dość, mam po prostu go dość Nie zajebisty, ale, ale ale nie, nie, nie, nie dziękuję, pograłem, bardzo fajny starczy więc tak, zresztą mówię, PvP na razie bardzo fajnie zapowiadam się w Destiny 2, więc może tam troszeczkę posiedzę, aczkolwiek brakuje mi trochę więcej trybów i czasami więcej ludzi, ale w miarę jest okej. Okay. No, e poza tym e słuchajcie, <coughs> e przede wszystkim chciałem powiedzieć też o, o tym i polecić wam, e Rafa oglądał filmy, ja w sumie filmy, a ja obejrzałem ostatnie Star Warsy, nie Rogue One, a teraz e dzisiaj czy tam wczoraj wyszedł e trailer z e nowej części ale o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, że, że w ogóle polecić wam przede wszystkim nowego Star Trek Discovery. Jest zajebisty. Jest po prostu zajebisty. Nie, nie oglądałem tych starych Star Treków w sensie se, serialu, tego, ty, tych starych seriali, ty, ty, tyle tych epizodów wyszło i tego wszystkiego. Nie oglądałem tego. Oglądałem tylko te ostatnie filmy, które mi się bardzo podobały, a ten Star Trek robi po prostu robotę. Szkoda, że tylko 8 odcinków wyż wyjdzie. Wyszły, wyszło, wyszły już cztery odcinki i naprawdę polecam, naprawdę polecam to nie jest dużo, to są raptem 8, 8 odcinków ale, ale obejrzyjcie sobie jeżeli nie wiem, chociaż lubicie trochę Star Warsy, to bo obejrzyjcie sobie Star Treka, jest świetny jest dobrze zrobiony jest, e, grają tam dosyć może nie, nie tyle znani aktorzy co, co po prostu e, no, ktoś kto ogląda seriale to się na, na pewno zorientuje, kto, kto tam jest i, I tam się no stop, coś dzieje. Cały czas się coś dzieje, i, i, i jest to dobrze zrealizowane. Zdjęcia, i to wszystko. E, nawet te efekty e, są świetne. E, więc polecam Star Trek'a. I ja jeszcze chciałem coś powiedzieć. Chciałem coś powiedzieć. Chciałem coś powiedzieć o Walking Deadzie, ale to powiem później. E, dobra, i w sumie, i w sumie tyle. I w sumie tyle mogę chyba skończyć swojego Hyde Parka. Mogę? Mogę? Mogę? Mogę? Mogę? Mogę? A! Jeszcze! Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Na sam koniec. Była ostatnio bardzo fajna promocja na, na PlayStation. Z to, że i sobie zakupiłem taką grę, która się nazywa Rollercaster Dreams. A, ogólnie padaka, tragedia i w ogóle nie bierzcie tego beznadziejne. Ale! Kupiłem to ze względu na to, że było za 6,5 funta, więc, więc w sumie całkiem tanio ale ym, po prostu uwielbiam budować Rolory Castery i, i to wszystko, i, i dla mnie to jest zajebista sprawa, i to wyszło na PS4, no nie, no to muszę to mieć. No i słuchajcie, padaka, jak, jak to jest zaprojektowane, żeby, żeby, ta gra jest tak stworzona, żeby projektować te wesołe miasteczka, to po prostu tam się nie da tego projektować. To jest to jest w ogóle źle, źle stworzone. Te sterowanie i to wszystko, co jest w tej grze, jest tak słabe, że to szok, więc po... 10 minutach stwierdziłem, nie, nie będę tego robić. Więc gra, jeszcze, gra wam daje jeszcze dodatkową możliwość nie tyle tworzenia tych wesołych miasteczek, co po nich co ich zwiedzania. Po prostu sobie chodzicie postacie mi sobie zwiedzacie. I jeszcze daję wam jedną możliwość, że możecie to robić. E, online, po prostu użytkownicy umieszczają swoje wesołe miasteczka w internecie, a wy sobie możecie je zwiedzać. Zwiedzać innych użytkowników Luna Parki. I słuchajcie, i ja tą grę kupiłem ze względu na to, że ma taką opcję, ma taką opcję, która nazywa się VR. Więc sobie chodzę na vr po innych wesołych miasteczkach i sobie tak, a, a, wejdę sobie na tą kolejkę, wejdę sobie na inną kolejkę, wejdę sobie jeszcze na inną karuzelę I powiem wam, że po pół godzinie Musiałem wyłączyć tą grę, iść do kibla, a później poszedłem spać, bo tak mi było niedobrze. Ale powiem wam, że e, opcja jest genialna. Szczególnie, że mogłem sobie ustawić intensywność tego wszystkiego, więc oczywiście wziąłem na maksa, no i wytrzymałem pół godziny. E, ogólnie polecam. Dla kogoś, kto ma wiara, polecam, bo to jest świetna sprawa, jeżeli, jeżeli na przykład... E, Ktoś twierdzi, nie, nie, nic mi nie będzie, nie, nie, nie, to, to odpalcie mu tą grę, na 100% mu zwali błędnik i, i, i będzie chciał skończyć, autentycznie, nie ma, nie ma, nie ma po prostu mocnego na tą grę. Ty ja mam no. wrażenie teraz po tym, jak ty to wszystko tak ładnie odpowiedziałeś, no. że tobie by zrobić grę, gdzie masz gówno i patek VR i byś to kupił, byś się bawił. Ale nie, nie, nie, nie, ja, <laughs> ja lubię takie rzeczy, no, kurczę, no, no, Tomek ale ja widziałem to jak my. to wygląda, wiesz, naprawdę to, to, jest padaka, to jest padaka, to jest padaka to jest, to, jest, to, to, to w ogóle to, to, to nie wygląda w ogóle ale jak ja, ja wchodzę na, na karuzel ala la młot, ja po prostu czuję się jakbym tam był i wszystko mi kręci się do góry nogami i ja po pięciu minutach, o Jezu, robi mi się naprawdę niedobrze, to o to mi chodzi o to mi chodzi, po to ja odpalam tego wiara, właśnie po to no, eee, tak, więc, więc to tyle, już będę kończył słuchajcie, więc przechodzimy do wiadomości Wojtka nie ma z nami, Wojtek zawsze przygotowywał wiadomości w związku z tym Tomek ma coś dla nas, więc Tomek powiedz coś a później ja ci powiem coś, co ja chciałem powiedzieć, więc zacznij od czego tam sobie chcesz dobra, to jak ja powiem i potem ty powiesz coś, to potem powie Rafał na coś, co ja powiem i na przykład zacznijmy od tego, że ja powiem i wtedy Rafał powie, to zaczynamy Gran Turismo Sport versus Forza Motorsport 7 oczywiście oba wziąłem sobie włączyłem i tutaj nikogo nie będę okładał. Ale ja jakoś długo w to grałem, powiem szczerze, tak. Gran Turismo odpaliłem, po pół godziny wyłączyłem, Forza Motorsport odpaliłem, po 20 minutach e, wyłączyłem i powiem wam szczerze, tak. Czyli Gran są... Turismo zwycięzcą. <laughs> powiem wam tak, nie, po prostu dużo się instalowało, <laughs> e, nie, ale teraz słuchajcie na serio. To są dema, które powinny mi sprzedać produkt. Takie taki jest założenie tych, tych właśnie produktów, nie? Mhm. I na pierwszy rzut oka widzę jedną rzecz, że w tym roku będę grał w forze. Dlaczego? E, powiem wam tak, Gran Turismo w 4K z HDR-em po prostu wygląda przepięknie. Te samochody wyglądają normalnie jak z salonu. No, no, no, no, po prostu lakier, te wszystkie odcienie kolorów, e, szwy na desce rozdzielczej. No po prostu to jest piękno. To jest, to jest kwintesencja w ogóle tego całego sportu. E, no i właśnie. Wydaje mi się, że, że Gran Turismo to to jest gra dla takich starych dziadów, co, co chcą sobie oglądać i jeździć takimi właśnie ekskluzywnymi samochodami, bo te ściganie jest strasznie sztywne. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o kamerę z kokpitu, tam gdzie widzimy sobie kierownicę, wszystkie te wskaźniki i tak dalej, i tak dalej, Forza wprowadziła od jakiejś części coś takiego, że czuć nierówności na asfalcie, jak jedziemy. Kamera po prostu przedstawia to, że gdzieś tam była jakaś tam pochylnia, czy tam jest jakiś dół, i tak dalej, i tak dalej a w Gran Turismo się czułem, jakby ktoś mi założył kołnierz na kark, żeby nie mógł jeszcze się rozglądać. I tak z takim patykiem w dupie jechałem w tym samochodzie. Tak to wyglądało. I oczywiście znowu Gran Turismo, jak dla mnie, ma problem z oddaniem prędkości, ale to zawsze Gran Turismo z tym miał problem. No i teraz słuchajcie, włączę sobie forze. I tutaj zupełnie inna twarz, nie wszystko jest dynamiczne, wszystko jest szybkie, agresywne, wiesz, te auta drą, drą, drą się z ekranu, kamera skacza, że normalnie można się pożegać, jak, jak jak prędkość zaczyna, wiecie, jak już tam mamy 100, 120, 150 na godzinę, no to po prostu kamera się trzęsie jak jakiś człowiek na delirce i powiem wam szczerze, mi to pasuje, mi to bardzo pasuje, bardziej mi się podoba takie ściganie niż takie troszeczkę nudne ściganie w Gran Turismo, ale to przecież to tylko moje zdanie, ale jestem ciekaw, ciekaw, jestem tej walki tych dwóch gier, bo może być naprawdę ciekawie. Też zobaczymy jak Forza 7 będzie wyglądać w tym całym 4K z HDR-em, bo na razie tylko na zwykłym Xboxie grałem, ale jestem ciekaw. Ty Rafał, grałeś w Gran Turismo? Coś mówiłeś, że na targę Gran Turismo, grałeś. Gran Turismo grałem na zeszłorocznym z Games Week. No i powiedz mi, masz takie wrażenie, że sztywna ta gra jest taka, taka wiecie, taka... On nie Wiesz gra co? w Forze, więc to też trochę jest co innego. W siódemkę, no w siódemkę nie grałem, ale, ale no mniej więcej wiem też jak te Forzy wyglądają i to się zgadza w pełni, że tam bardziej czuć prędkość, a, ale uczucie prędkości jakby to nie jest tam jedyna istotna rzecz. Poza tym ja grałem na kierownicy, wpiętej, wiesz, właśnie. Do, do fotela i jeszcze tak fajnie, wiesz, był zrobiony ten, ten, nazwijmy, to stanowisko, że nic się tam nie rozpraszało z boku, tak, wiesz, powiedzmy, były jakieś tam ścianki trochę, wiesz, yy, zasłonięte I, i naprawdę było czuć tą prędkość, no, było to stare, dobre Gran Turismo, wiesz, dopieszczone, fakt faktem, rok temu yy, był to inny problem, wiesz, dla mnie Gran Turismo to jest yy, gra, która zawsze słynęła z tego i, i ciężko jest dzisiaj utrzymać ten yy, standard, ale jeżeli wiesz Forza idzie tam w kilkaset samochodów, a Gran Turismo nagle robi tylko, znaczy tylko w cudzysłowie oczywiście, ale tam 170 czy 180, oczywiście cudownych, fantastycznych, wspaniałych firm, ale ja to samo co robię od 20 lat, od kiedy było pierwsze Gran Turismo, czyli yy, tak jak kiedyś w gazecie, a teraz wiesz w internecie znajduję wydrukowaną czy tam rozpisaną listę aut dostępnych, przewijam w dół do yy, literki M znajduję Mercedesy i widzę tylko 5 sztuk z czego kurwa 3 to są wiesz te same tylko w innych wersjach jakichś tam powiedzmy mniej bardziej wyczynowych i stwierdzam, że jest słabiutko i ja wiem, że po prostu już będę miał z tym problem, nie? O ile nie zrobią jakiejś, kurde, aktualizacji, wiesz, yy, branżowej, która będzie po prostu, znaczy na pewno będą, wiesz, dużo fur w DLC wrzucali, bo to już zapowiedzieli, nie? Ale, ale no, będzie brakowało, powiedzmy, jakichś modeli, wiesz, z czasów klasycznych, czy, czy, czy jakichś takich, wiesz, yy, bardziej, powiedzmy, ulicznych, nie? No to, to dla mnie to będzie słabe, bo ja zawsze bardzo dużo czasu spędzają właśnie Takimi autami się bawiąc. Eee, najwięcej mi to Friday sprawiało. I już nie jedną grę, powiedzmy, eee, nawet tego Nitro Speed, o którym mówiłem ostatnio z PS3, właśnie wiesz, objeżdżałem przez wiele godzin jakimś tam starym Mercedesem. I tyle. No i po to się robi 700 aut, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. No i dla mnie, pomimo, że tam jest super fantastyczne, wiesz, 180 modeli, to. Nie rają mnie już tak bardzo, wiesz, te nowe auta tam po 400 na godzinę, wiesz, wyciągające te wszystkie Lamborghini, Paganizondy i tak dalej. To tego już nie czuję, nie? Ja mam gdzieś już swój guz, wiesz, skierowany i, i będę miał problem z tym, żeby znaleźć, powiedzmy, te, te auta, żeby mieli odpowiednią, dużą dawkę rozrywki powiedzmy zapewniły, nie. I tylko że ja niestety nie mam wyboru i będę musiał na Gran Turismo być skazany. Nie mogę zmienić na Forze, bo przecież nie kupię Xboxa ani peceta, no ale ale wiesz, na pewno to nie będzie zła gra, tak? Tylko, że no zawsze ten klimat pudełka w Gran Turismo był, tak? I tam nigdy nie będą y, poprawione kolizje czy, czy, czy tego typu rzeczy, bo, bo to jest po prostu nie wiem, no taki silnik, tak oni mają to zrobione, no. no, no tak, to już, tak już będzie, no. Tak, tak to będzie. wygląda, wiesz. To jest gra, potrafisz. która jest zaprojektowana, wiesz, oni tam nie zadają sobie pytania, jak siedzą, ej, słuchajcie, mamy chujowy model kolizji, tak? Człowieku, ale kto będzie na to patrzył? W tą grę jeździsz tak, żeby nie mieć kolizji i tyle. No. no właśnie, to by właśnie tak W, w to było tak, że, że jak miałeś wiesz, dzwona, to było to zrobione też fajnie, bo yy, od razu ci odpadało koło, ty miałeś czarno przed oczami i to dosłownie czarno przed oczami plus czarno-biały obraz przez chwilę i nic nie widziałeś. I, i to w tym forspidzie powodowało, że po pierwszym dzwonie też już wiedziałeś, że ta gra nie jest stworzona po to, żeby robić kolizję. Ale, ale wiesz, no Gran Turismo jeszcze dostojniej powiedzmy podchodzi do tematu, taki trochę wiesz yy, Bentley i mówimy, my się w ogóle nie będziemy tym przejmować, nie? A z tych kolizji nie będzie i tyle. No właśnie, ja też tak właśnie poczułem, jak odpaliłem obydwa dema, że do Gran Turismo to wiesz, musisz zdjąć buty, umyć rączki, dopiero usiąść do tej gry, a do Forza to tak od razu wiesz, z piachu wrócony jeszcze pełen adrenaliny, wsiadasz, wiesz, bierzesz, wpada, łapisz i jeździsz ale to tyle w sumie o tym przejdźmy, e, przejdźmy poczekaj, też Poczekaj, e, e, e, Tomek bo mówiłeś, że, że będziesz grał sobie oczywiście w Forze spoko, a grałeś się w Project Cars? Grałem I co? I to, to też jest przecież symulacja. No tak, ale to jest symulacja jak dla mnie bez duszy to jest takie wiesz aha, aha. to jest no to jest dosłownie symulator, to jest symulator który na konsolach ma ciężko, no bo no bo zresztą sami wiecie, jak w Project nie, cars bez, 1 bez, było. Bez, duszy, bez duszy to nie jest projekt tak, Ars, tak, tylko bez duszy jest... mam... Bez duszy to ja mam co innego, co stoi na półce i doskonale wiem, jak to się nazywa, nie? Nie, dla mnie, dla mnie Project cars 2 to jest taka gra naprawdę bez, bez własnego takiego... Nie wiem, jak to powiedzieć. No po prostu dla mnie ta gra jest miałka, nijaka. Ona, ona ma te samochody, ona ma te trasy, możemy się ścigać, no i super, no i okej, okay, a... Nie ale nie akurat mi się projekt Kars będzie Paweł, ogrywa. wiem, że Paweł yy, z dodechy będzie w to grał i, i podejrzewam, że będziemy robili jakieś porównanie, bo ja się po, po, poćwiczę trochę dłużej pewnie to Gran Turismo. Ty się pobawisz Forzą, on będzie tam Aha. ćwiczył tego, tego Karsa i, i zobaczymy, co wtedy wyjdzie z tego, jak, to, jakie będzie miał argumenty. Że, do, szczerze do powiem do Wam, marcy. że mi, mi szkoda czasu w ogóle, żeby, żeby włączać ten projekt Kars Nie wiem o co chodzi, ale takie wrażenie <śmiech> zrobiła ta gra i naprawdę. Nie chcę mi się w to, to grać. Nie. No, nie chcę mi się w to grać, ale yy, nie wiem, czy tobie, Rafał, na przykład będzie się chciało grać jeszcze raz Wiedźmi na trójkę, bo dostał, nie wiem, czy słyszałeś aktualizację pod 4K. Na Prosiaku oczywiście. I no to aktualizację temat, pobrałem. Ja nie prosiaka, więc... No i nie będziesz miał aktualizacji pod 4K. No i masz problem z głowy. A ja widzisz. A ja nie mam problemu z głowy i będę musiał jeszcze raz przejść całego Wiedźmina. Bo aktualizacja się pobrała Podniosła, e, podniosła rozdzielczość gry do dynamicznego 4K, czyli wiecie, może raz na, na całą grę będę miał 4K natywne, ale ogólnie ta gra nadal się nie zastarzała, nadal wygląda przepięknie, no i to jest cały ogromny wiedź i powiem wam, że jak go włączyłem, jak zobaczyłem jak on wygląda na 55-calowym 4K telewizorze, usłyszałem jak mój prosiak zaczyna wiercić taką wiecie tak, tak no dosłownie jakby startował Jumbo Jet, to, to, to, tylko czekam na czas, żeby usiąść to spokojnie, jeszcze raz widź mi na e, trujeczkę przejść. E, nie wiem czemu, ale wszystkie gry, jakie są w 4K, to ostatnio na, na moim prosiaku zaczynają, e, nie wiem, wyciskać siódme poty z tej konsoli i ta konsola ryczy dosłownie nie wiem co się dzieje, czy ja mam zapchane od kurzu te wentyle czy coś, nie wiem, czyszczę cały czas no dosłownie wiem, że jakaś gra obsługuje 4K szybciej po tym jak konsola mi wyje niż po tym jak wygląda na telewizorze ale to jest to ja ci powiem zniosę. że na pewno to jeszcze raz przejdę choćby dlatego, że wiem, że tam jeszcze bardzo dużo rzeczy nie zobaczyłem i ostatnio się o tym przekonałem, bo już tak kilka miesięcy nie licząc tam tego gwinta mm, okazjonalnego to wiesz, byłem odcięty od tego świata i coś mnie nagle tknęło, że przy tym stosunkowo jasnym telewizorze, bo go nie przyciemniam tak jak poprzedniego, wiesz, grając w nocy, stwierdziłem, że mam trochę za jasny motyw. No więc wszedłem w ustawienia i ustawiłem sobie inny motyw, no i wybrałem właśnie motyw zwieźka, jeden tam, z których był przy, przy dodatkach dorzucany, taki przyjemny, no i tam zaczęła sobie przygrywać, wiesz, pojawił się ten Geralt i Ciri, zaczęła przygrywać jakaś tam cicha muzyczka w tle i, i to wystarczyło, wiesz, już się uruchomiło, już miałem ochotę, wiesz, gdybym miał zainstalowanego, to bym już to odpalił, nie pierdolił inne, jakieś te, wiesz, jelenie czy coś w tym stylu, tylko na szczęście nie miałem zainstalowanego i, i będę rzetelnie recenzował, zamiast odpalać Wiedźmina od zera. Dobrze, że Wojtka nie ma teraz, bo pewnie by się z nas śmiał, że się podniecamy wiecie, jakąś aktualizacją po 4K, jak oni tam mają kurwa takie mody w tym Wiedźminie, że normalnie masakry. Mają, mają. Zresztą Wojtek swego czasu opowiadał. No, e, Dobra, więc te, teraz ja mam e, coś do powiedzenia. E, szczególnie to jest pytanie też do ciebie e, Tomku. To nie będzie akurat growe, tylko to będzie filmowe, bo właśnie e, pojawiła się taka informacja, teraz jakieś te e, targi są w, sta w Stanach różne, komiksowe i w ogóle te filmowe, i to i, i, znaczy takie bardziej serialowe i, i wszy wszystko wychodzi. E, nie mogę się doczekać nowego Walking Deada. E, Tomku, ja wiem, że ty też. E, powiedz mi, czy oglądasz Fear of Walking Dead? parę odcinków obejrzałem i odpycha mnie to, to się jakoś nie interesujemy nic tam ciekawego się dla mnie nie dzieje. Do, dokładnie też mi się tak wydaje, obejrzałem pierwszy sezon i tak średnio, ale co się dowiaduje? Dowiaduje się, że właśnie najnowszy sezon Walking Dead e, będzie miał element crossoveru z Fear of Walking Dead e, czyli jakaś, podobna jakaś postać pojawi się w Walking Deadzie z Fear of Walking Dead i będą chcieli to jakoś tam połączyć sobie. No i już mnie wkurzyli, bo to oznacza, że będę musiał obejrzeć tego Fear of Walking Dead i mi się to za bardzo nie podoba. To jeszcze zagrę sobie w tego The Walking Dead grę, bo podobno Clementine też ma być gdzieś w The Walking Dead serialu. Będzie? Tak, słyszałem. I taka plotka, że podobno kurde, chcą. Okurde, okurde, okurde, No to no to te... nie, znaczy w, w Walking Dead grałem. I, i, I grałem tą Clementine i, i całą tą jej historię i tak dalej, tylko że, że oni to teraz, że chyba już, już trzeci sezon, tak? A będzie chyba cztery, z tego co się orientuję, o, o title games ogólnie I jej historia. Zobaczymy Tak czy siak troszeczkę mi się to nie spodobało I, i to będzie słabe Ale słabe nie będzie Słuchajcie Tamagoci. Tamagoci powraca Słuchajcie na początku listopada Wychodzi Tamagotchi Będzie kosztowało około 50 zł Powiem wam, że gdybym był w tym wieku, w którym byłem kiedyś To bym naprawdę sobie to kupił I naprawdę bym sobie robił tam jaj, jajeczko Sobie hodował Wyklułoby mi się coś i bym to karmił I sobie to miał Szczególnie, że no no, szczególnie, że to było dosyć fajne. Teraz to wychodzi, ale myślę, że to i tak już, już będzie słabe, bo jest zupełnie inne pokolenie ludzi i, i, i, i po prostu każdy ma tableta, każdy ma telefon i nie będzie się bawił jakimś tam jajeczkiem, szczególnie, że to ma wyglądać tak samo. No, szczególnie, że mi po mieszkaniu takie że wybiega wiesz? Żadna frajda. No, w, no, wiem, wiem, wiem, wiem, wiem. Tak, no, ale coś takiego wraca i no, nie, nie wiem, kto ma być tego targetem. Ja już tego nie ogarniam. E, trochę za, za późno na takie powroty, tak mi się wydaje, no ale zobaczymy. E, I coś tam jeszcze miałeś, tamku? Tak, mam bardzo fajny taki temat. Też mhm. możemy sobie chwilkę o nim porozmawiać, bo e, mianowicie e, na Switchu miała premierę grę, grę, o której mówiłem na początku, czyli Stardew Valley. To jest symulacja rolnika pokrótce no i ta gra jest ogromnym hitem na Switchu. Zresztą, co nie jest, kurde, ogromnym hitem na, na Switchu. Wiecie, tam wypuścisz jedną grę i wszyscy, co mają Switcha, ją kupią, więc ha nie dziwnego. Ale teraz słuchajcie, gra praktycznie wszędzie ma tą samą cenę, powiedzmy tam 15 dolarów, a w Meksyku jest o połowę tańsza. Twórcy tej gry powiedzieli, że dostosowali cenę specjalnie pod rynek, który, który jest w Meksyku. A jako, że konsola Switch nie ma blokady regionalnej, to każdy z nas może sobie zmienić konto na konto tych Meksykańców i grę zakupić w cenie o połowę tańszej. Teraz, słuchajcie, zasięgnęłem rady... Czyli chcesz mi powiedzieć, że każda z tych 20 osób może się zalogować na meksykańskie konto, tak? <głos> tak, każda z tych 20 osób w Polsce... Może się zalogować na meksykańskie konto. A w my mamy słuchaczy ze Switchem? Dzisiaj no, zero, czy bo ty coś nie coś jesteś tak. naszym słuchaczem, tylko jesteś po drugiej stronie mikrofonu. Ma no, Znaczymy mamy wydaje, mi, zero. Wydaje mi się, żebyście się zdziwili, ile ludzi ma Switcha, a się do tego nie przyznaję. No. Wcale im się nie dziwię. Ogólnie. Ale, ale nie teraz dziwię, no. posłuchajcie, bo to jest ciekawe. W Meksyku wyszła średnia, że miesięcznie ludzie w Meksyku zarabiają około 2023 zł, a gra kosztuje u nich, gra kosztuje u nich 30 zł po przeliczeniu, tak? Mhm. W Polsce średnio zarabiający człowiek miesięcznie dostaje wypłaty 4220 zł i gra w Polsce kosztuje 56 zł. Czyli powiedzmy sobie, że wychodzi mniej więcej dwa razy taniej z Meksyku, bo oni dwa razy mniej zarabiają od nas. No, fajny gest ze strony twórców, prawda? Aha. Ale teraz powiedzcie mi jedną no rzecz. Dlaczego na przykład Niemcy mają tą samą cenę, skoro oni zarabiają średnio więcej dla, niż my? To no już... Nie, to, to, jest, to jest przypadek albo jakiś marketing, albo jakiś taki wiesz... Nie, nie ja, ja w ogóle... Ja w ogóle na to bym nie zwracał uwagi. Oni dostali dofinansowanie od Trumpa, żeby tam siedzieli i grali, wiesz, na tych switchach i, i nie biegali, wiesz, nie skakali przez ogrodzenie. Tylko on nie przewidział, że to jest konsola przenośna i że mogą ją zabrać, wiesz, Dokładnie. razem ze sobą. No, ale Dokładnie słuchajcie, tak. śmiechem, śmiechem, ale powiedzcie, jak na to patrzycie, bo w internecie się zrobiły, kurde, w sumie trzy obozy. Pierwszy obóz to, że o ja pierdzielę szybko idziemy kupić o połowę taniej, jest wszystko zajebiście. E, hmm. Drugi obóz się podzielił na to, ej, dla dlaczego okradacie twórców gry, skoro, skoro robicie im fałszywe statystyki i tak dalej, dajcie im zarobić, kupcie za pełną wersję, a nie, nie robicie jakieś cebulactwo. A trzecia grupa e, to są ludzie, którzy chcieliby przycebulić, ale kurwa nie mogą, bo tam na przykład karty kredytowe nie działają. Ja nawet arktowskie. znam takie osoby, Tomek. Ja znam, ja znam takie osoby. Dobra, przyznam się, kurwa, ja pierdzielę, półtorej godziny Ech. próbowałem zakupić tą wersję meksykańską, zanim kupiłem naszą polską, ale mniejsza z tym, nie? E, do jakiej grupy wy należycie? Bo ja uważam, że jeżeli coś jest region free i mamy możliwość legalnego zakupienia legalnej cyfrowej, gry, obojętnie z jakiego regionu, na który pozwala nam po prostu e, konsola, no to wszystko jest OK. A, wie, a wiecie dlaczego Switch jest region free? Może by robić takie cebula deala. Nie, no bo za dużo nie, musieliby nie, no nie. zapłacić temu gościowi, który musiałby zrobić te wszystkie blokady regionalne, no bo po 20 konsoli na każdą blokadę regionalną, na każdy region, to się nie opłacało po prostu. Nie, ale, ale, ale szczerze powiedziawszy, Tomku, to nie, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli, jeżeli twórca, jeżeli ktoś po prostu sprzedaje grę za jakieś tam pieniądze i ty kupujesz tą grę za jakieś tam pieniądze, no to to, że czy kupisz w Meksyku, czy gdzieś tam, to, to, to nie ma znaczenia. Ja, ja wiem, że... że ja jeżeli, znaczenie jeżeli... ma tylko jedną rzecz, no bo tak, bo sami no twórcy wiem. gry, znaczy to jest jeden twórca, yy, sam powiedział, no. żebyśmy żeby ludzie tego nie, do, nie, na, nie nadudrzewali, bo on zrobił to specjalnie dlatego, żeby każdy mógł tą grę sobie zagrać i dostosował cenę do lokalnego do rynku, więc... do, do kraju, do kraju. Znaczy... Ech, no nie wiem, tu, tu, tu trudno mi powiedzieć, no z jednej strony go rozumiem z drugiej strony przecież jak kupię w Meksyku to go tam w żaden sposób nie, nie okradam tak kupiłem grę po prostu po tańszej cenie i, i po prostu przycebuliłem i, i jestem zajebisty, ale ale przecież go w żaden sposób nie okradam, przecież zapłaciłem mu za tą grę, nie tyle co by chciał, no, no, no trudno powiedzieć, no niczego się w ogóle pierwszy raz się z czymś takim spotykam, żeby ktoś tak w ogóle ro ro robił coś takiego. Eee, nie wiem, ja oczywiście ja oczywiście bym miał ją z darmo, nie? Albo, albo w jakiś inny sposób, ale, ale no, no, nie, nie wiem. No, ja myślę, że bardzo dobrze tam korobiłeś. Szkoda, że ci się nie udało. No, powiem to, Ci że bo... nie żałuję, ale jeżeli ktoś ma Switcha i jeżeli ktoś jest akurat naszym słuchaczem, to już jest w ogóle kurwa, jak wygrać szóstkę w lotka, jak macie takie pokój <śmiech> Trochę tak, <śmiech> trochę tak. I chciałby sobie zagrać w Stardew Valley do, do czego ogólnie zachęcam, bo gra jest po prostu kosmiczna to możecie tą grę kupić o połowę taniej po prostu w meksykańskim koncie, tak? Więc idźcie, szukajcie, próbujcie. Meksykańskie konto. E, tak, więc no, e, no, dobra. Więc słuchajcie, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, w sumie ja już nie, nie mam Ciekawych, a chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że Do usługi PS na PlayStation Now, która Po prostu się tam rozrasta i jest coraz Większa, dochodzą w ogóle gry z PS4 Żeby było ciekawie Trochę to dobre, trochę to Niedobre, trochę to słabe, trochę nie do, do, dojdzie Until Down, dojdzie Beyond Two Souls, e, Lords of the Fallen, jakieś takie Vanish of Ethan Carter, Soma, i nie wiem, i niech będzie Row ostatni. Więc e, do, do PS na PlayStation Now, do tej usługi użytkownicy, którzy mają komputery, nawet, nawet Wojtek o dziwo będzie mógł sobie pograć w gry z PS4, co jest dla mnie mindfakiem trochę, ale no to jest Sony, robi highs, chce highs, więc e, więc e, i będzie już taka możliwość. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt dużo, no bo e, no, no szkoda, no, no, no w końcu niech, niech te gry będą tylko na konsolach, a nie tam PC Master Race b, b, będzie to ogrywało, po co? E, tak, więc słuchajcie, jedziemy dalej, e, Tomek już chce mówić o no Man's Sky 2, ale zanim powie to ja jeszcze powiem o, oczywiście o sprzedaży. Więc słuchajcie, oczywiście najlepiej co mogło się sprzedać w ostatnim tygodniu. U mnie w Anglii to oczywiście FIFA 18. Drugie miejsce ma nowa Forza Forza numer 7. Trzecie to jest Forza Horizon 3. Czwarte to Destiny 2. Piąty cały czas mocno E, dosyć wysoko GTA 5 e, Szósty jest Crash Bandicoot Ensign Trilogy, siódmy jest e, Lego e, Ninja Go Movie, e, ósmy jest Mario Kart 8, dziewiąty to NBA 2K 18 i ostatnie miejsce ma Lego Worlds. E, LEGO Worlds. I teraz tak, słuchajcie, e, ja mam jeszcze jedno pytanie do do do do do, do, do, do Tomka. No, dużego wyboru do, to nie miałeś, nie? Do, do Tomka. Czemu Forza Horizon 3 ma trzecie miejsce? Czy tam się coś pojawiło nowego, Tomku? co? Się coś kompletnie nie mam pojęcia, ale to jest dobra gra i może dlatego? Nie. nie wiem. Nie, Albo jest tańsza cenowo. Tam jakiś nie, dodatek bo... wyszedł, tam w sumie dwa dodatki wyszły, jakiś zimowe, jakiś z Hot Wheelsami, ale o co chodzi? Czemu to tak A, z Hot Wheelsami, jest, pamiętam, pamiętam. pamiętam Ta pamiętam. gra jest dodawana do każdej możliwej konsoli Xbox One S, więc no kompletnie nie mam Aha. pojęcia ale raczej okay. to nie bierze pod uwagę te, ta sprzedaż tego tych bandli. No. nie wiem, może wszyscy mhm. zaczęli kupować tą Forzę żeby sprawdzić jak ona będzie wyglądać na, no, na, na nowym e, Xboxie Xbox One X, nie? bo ona też dostanie nowe asety w 4K, więc e, przyznam się szczerze, że też chciałem sobie po kupić gierkę, bo ona już bardzo tania jest na, na Allegro, powiedzmy sobie e, a będzie miała aktualizację pod nową wersję Xboxa, więc może to jest powód, czemu jest tak wysoko Hmm, okej. Okay. Tak, więc y, Forza Motorsport miała teraz premierę. niestety nie udało się przebić FIFA, ale FIFA na razie ciężko będzie przebić, na pewno zrobi to Call of Duty, ale to dopiero później. E, dobra, słuchajcie, nie będę się nad tym rozwodził, albo się jeszcze, ro, jeszcze o czymś powiem, że Destiny 2 pomimo dobrej sprzedaży sprzedaje się dużo słabiej niż jedynka, ale to było do przewidzenia, wszyscy na jedynkę się rzucili, łącznie ze mną i z moimi znajomymi Dwójka już niestety ja i moi znajomi nie chcieli kupić, eee, ja oczywiście mam, ale oni tam e, w sumie mają, ale nie grają, ale, ale ogólnie dużo słabsza sprzedaż, ale i tak oni, e, o Activision jest zadowolony i się jara i już za dwa miesiące dodatki DLC za 120 zł, musisz je wziąć, żeby grać w to dalej, dobra, więc słuchajcie, jedziemy dalej, eee, No Man's Sky 2, tak, No Man's Sky 2, to Tomku, co to w ogóle jest? Mm, nie wiem kompletnie o jakiej ty mówisz no dobra no okej okay, no, jakiś tam ten elite dangerous nie tam no. jakiś tam elite dangerous tylko no dobra to, to jest z... gra twojego życia, to jest gra ostateczna e... gra ostateczna, niech będzie no. powiem wam śmieszną anegdotę e... ogólnie to powiedzmy sobie szczerze i ustalmy jedną rzecz ja lubię PlayStation, ale nie jestem fanboyem PlayStation, tak? Bo mam inne konsole i na innych mm -hmm. konsolach też mm -hmm. lubię grać. Moja mm -hmm. historia z Elite Dangerous zaczęła się na Xbox One. No i to był. No i to była taka przygoda, no kurwa, no nie wiem jak to określić, taka no nietrafiona miłość, bo strasznie bardzo chciałem w tą grę zacząć grać. Nasłuchałem się od, od, od ludzi, jakie to jest wspaniałe, i w ogóle tutaj właśnie z tej strony pozdrawiam e, Tomasza Wężyka, który mnie zaraził kompletnie tą grą, tylko zrobiłem jeden mały podstawowy błąd, bo zakupiłem, zakupiłem tą grę bez y, dodatku Horizons, która można powiedzieć w skrócie, to jest 90% całej gry. No, powiedzmy tak, jeżeli po Co? Tym, jak, jak, przesłuch, słabe, no. jak przesłuchacie ten odcinek i znajdzie was ochota na polatanie w kosmosie w Elite Dangerous, to od razu kupujcie grę plus dodatek, czyli wersję Horizons. Yy. Co by chciał Krystianie wiedzieć o tej grze, bo, bo naprawdę... Nie, no nie... poczekaj, poczekaj, bo, bo z tym dodatkiem jest dziwiłeś, jak to dodatek to 90% gry. No może przesadziłem, no. że 90% gry, ale... No dobrze, nawet 80%. Większa to część to... gry to, to jest Horizons, bo powiedzmy sobie tak, podstawowa wersja gry, czyli samo Elite Dangerous pozwala tobie no. tylko latać w kosmosie, wykonywać misje. Dodatek Horizons dodaje tobie możliwość lądowania na planetach i jeżdżenia specjalnym hmm. łazikiem czyli, czyli chcę, chcę zrozumieć, że żeby mieć żeby mieć y, możliwość lądowania na planetach, to musisz kupić dodatek, a w No Man's Sky można, można było normalnie lądować na tych planetach, nie trzeba było dodatku kupować żadnego. Ale jak a. jeszcze raz porównasz No Man's Sky do Elden, Elite ten <śmiech> <Dangerous>, to się <śmiech> rozłączam, obiecuję Ci to. <śmiech> <śmiech> nie. Okay, no, no, cisnę Cię, bo masz mnie przekonać, że Elite jest taki zajebista, a No Man's Sky jest pedałem. No i właśnie ale to jest nieprawda, cię. bo No Man's Sky też jest bardzo fajną grą, ale to jest zupełnie co no. innego, wiesz? No okay. Tak naprawdę okej, okay. dobra, więc przede wszystkim co to jest, czy to jest faktycznie No Man's Sky że sobie jesteś jakimś tam X-em, chodzisz sobie po planetach, może zbierasz surowce, lecisz na inne planety, odkrywasz inne planety, lądujesz i, i dalej sobie kraftujesz albo coś zbierasz i o to w tej grze chodzi, że po prostu odkrywasz to wszystko tak jak właśnie w No Man's Sky e, to jest symulator e, możesz robić i robisz no w dobrze, sumie no to... wszystko to co właśnie teraz powiedziałeś tylko po, poza tym musisz jeść, przeżyć i, i to wszystko, tak? <laughs> Nie, nie musisz jeść akurat tutaj. Oni Aha, chyba okay, mają jakieś no, probówki no, podłączone, więc wiesz. Okay, no, no, ogólnie to symulator, jest, to, Tak, to, to jest myślałem, ogólnie no. symulator z krwi i kości, jeszcze dodając do tego, że to jest gra MMO, tak? Z innymi graczami. W pojedynkę raczej sobie nie pograsz. Raczej pograsz sobie, bo jest taki tryb, ale cały czas musisz być podłączony do internetu. No i cała gra jest na serwerach, więc to jest czy, czy, z czystej krwi i kości MMO. Najprościej tą grę porównać do Euro Truck Simulator. W kosmosie to jest bardzo, bardzo dziwne porównanie ale bardzo trafne, ponieważ w tej grze cały czas patrzysz się na wskaźniczki na cyferki, na współrzędne bo przed sobą masz w sumie czarną, czar, czarny ekran, czarny kosmos tak? parę gwiazdek, jakieś różne rzeczy ale przez większość czasu patrzysz się właśnie siedzisz w menu, siedzisz w Excelu i, i to, jest, to jest zajebiste to, to jest tak uspokajające, to jest, jeżeli chodzi o to, jak ja w to gram, że po prostu jestem zakochany w tej grze. Cały czas tylko latasz od punktu A do punktu B, kupujesz jakieś surowce, wykonujesz misję, przewożysz ludzi, zabijasz jakieś tam jakieś wyznaczone cele gry, ale główna cel No po prostu to, to, co się robi w tej grze, mechanika gry to jest latanie. Latanie stateczkiem od bazy do bazy, od stacji do stacji. Y I powiem wam tak, to jest gra z strasznie trudnym, strasznie trudne wejście ma ta gra. Bardzo dużo osób się odbija, odbija. od tej gry. No. Już przy pierwszym. samym się odbił. Sam się odbił. No. no musiałbyś trochę czasu poświęcić, jakby cię, jakbyś, jakbyś nie chwycił, o co w tym chodzi. Ale, ale właśnie to jest taka gra, którą jak, jak oddasz swoje serce, jak poświęcisz czas, to powiedzmy sobie po 200 godzinach wydarzy się coś takiego, że ty powiesz o ja pierdolę. I ta gra ci kompletnie wynagrodzi cały ten czas. Ale zanim do tego dojdzie, zanim ty zobaczysz, w ogóle coś ciekawego, coś, co cię zaskoczy, no to musisz poświęcić 200 godzin na po prostu latanie i patrzenie się w tabelki w czarnej jak dupa kosmos. Mhm. Wchodzisz w to czy nie? E, poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo ja, bo, bo ja chcę zrozumieć. E, czyli tam masz jakieś cele w ogóle w tej grze? Są jakieś postawione dla ciebie cele? Ty nie wiem, jak w jakiś tam sposób przechodzisz tą grę? Czy po prostu sobie robisz coś tam i sam sobie te cele wyznaczasz? E, wszystko, co robisz w tej grze. Zależy mhm. tylko i wyłącznie od Ciebie. Ty. Ale nienawidzę takich gier, bo nie <głos> lubię takich gier. Dobrze, że są trofea. To jest tak. No. To jest tak. Wyrzucają Ciebie kurde, na saharze. Masz łopatkę, mhm. masz wiaderko i masz grabki i rób kurwa z nimi, co chcesz. Możesz nic nie zrobić, a możesz zrobić mhm. zajebisty zamek z piasku, tak. I to jest właśnie taka gra, że dają Ci narzędzia, dają Ci możliwości, które możesz wykorzystać. I no bawisz się, rób co chcesz. Ja widzę, jak Krystian po tygodniu ma tam tylko dołek wykopany i wiesz, kupę w środku. Ja, ja tylko bym na, na, na, na trofea brał tę grę, tą grę i mam trofea i out. Ale e, powiedz mi Tomku w takim razie, powiedz mi w, Tomku, w takim razie, bo powiedziałeś, że to jest MMO, tak? Tak. To jest czyli, MMO. Tam, ta, czyli tam przelatują inne stateczki obok ciebie, innych użytkowników. Tak, są inni gracze, inni gracze i NPC. No. E, możesz włączyć tryb gry tak zwane solo, gdzie nie będziesz widział innych graczy i będziesz pewny tego, że nagle z dupy ktoś nie wyleci i ciebie nie zacznie strzelać, tak? Więc tu masz to bezpieczeństwo, ale, co, ale gra się kompletnie nic nie zmienia, jeżeli grasz w pojedynkę, od tego jak grasz w, powiedzmy sobie, w podstawowy tryb, czyli, czyli open play, czyli z innymi graczami. No i. No i tak jak ci powiedziałem o tych grabkach na Saharze, tak samo tutaj masz różne możliwości, spotykasz innego gracza. No i co? Możesz do niego napisać, siema, co robisz? Możesz go przeskanować, możesz go śledzić, możesz sprawdzić, co on ma w ładunku, może ma jakieś fajne, ciekawe przedmioty, które potrzebujesz albo które można łatwo sprzedać. Możesz, mhm. możesz no powiem ci tak, możesz robić wszystko, no. co tylko sobie zechcesz. Mhm. I tak samo jest z każdym możliwym aspektem tej gry. Wszystko zależy od ciebie, wszystko zależy od gracza, co z tą grą się zrobi. I tak jak powiedziałem, że na Xboxie moje pierwsze podejście do tej gry to było jak, wiecie, wypierdolenie przystu na godzinę rowerem w ścianę, nie? Yy, bo miałem ogromne, bo, no naprawdę miałem bo. ogromne oczekiwania do, co do tej gry. Myślałem, że właśnie wiesz, wejdę będą wybuch jakieś filmiki, ktoś tam kurczę, jakaś jakaś jakaś fabuła będzie coś nie kompletnie yy, yy, źle źle podeszłem do tej gry. Za drugim podejściem no już na, na, na PlayStation po prostu na spokojnie do tego podszedłem i zobaczyłem czym ta gra jest, co się z nią robi i no i chwyciło. Zakochałem się do tego stopnia, że mam tak jak już chyba na początku wspomniałem ograne 700 godzin. no Po prostu to jest kupa czasu ostro, i ostro, tu cię zadziwię. No. Powiedzmy sobie mam 53 dopiero procent ukończenia pucharków ale są takie rzeczy, których jeszcze ani razu nie zrobiłem. Są przedmioty, których ani razu nie założyłem. Są statki, których ani razu na oczy nie widziałem. Więc sobie wyobraź, jeżeli po 700, 700 godzinach ja jeszcze nie widziałem całej zawartości gry i jeszcze nie zrobiłem wszystkiego, co mi ta gra oferuje, no to pokaż mi taką drugą. Grubo, grubo, grubo, grubo. W ogóle powiem ci szczerze, Tomku, że swego czasu interesowałem się tą grą. Dużo wcześniej, dużo wcześniej, zanim ty może ją znałeś, albo może ją nie znałeś. Tak czy siak ona miała wyjść na PS4 na Wiarze, ale nie wiem, co tam się stało, że ona w końcu nie wyszła. A doskonale pamiętam, jak jeszcze wszedłem na tą ich stronę i była informacja, że wychodzi na Wiarze. Nie wiem, może na pc jest na Wiarze, ale z tego, co się orientowałem, ona miała wyjść na na czwórkę na vr Znaczy na pc -cie ona jest, na vr na każdym, na każdych okularach możesz grać w tą grę i oni mają tam wsparcie dla nich i z tego co słyszałem to to, to działa po prostu no. przeziemsko, wiesz, jak, jak lecisz statkiem, obracasz, wiesz, po no i się rozglądasz podobno, no. i widzisz przed sobą, wiesz, jakieś dwa ogromne słońca w oddali, oddali gdzieś jakieś planety i to jest wszystko naturalnych rozmiarów, no. nie? To by było mega. Ale na konsoli jeżeli chodzi o PlayStation 4 to nie ma tego wsparcia, twórcy na razie nie wypowiadają się w sposób jasny na ten temat, więc domyślam się, że raczej nie będzie tego wsparcia na VR, wiesz, bo, bo mm -hmm. to jest gra, która jest cały czas rozwijana, cały czas ją dodają nowe rzeczy. Ale o VR, jeżeli czekacie na tę grę, że będzie VR, to raczej myślę, że już pora zapomnieć. Nie, no nie, nie, nie. Raczej nie. To, to nie jest w ogóle mój target, a Nomenskaja mam, więc jak coś, to mogę sobie w Nomenskaja pograć, szczególnie, że tam się sporo zmieniło. Tomku, ale ty mówisz, że jeżeli nie mam dodatku, to co ja nie mogę robić? Ja nie mogę lądować na planetach. Tak, tak? nie możesz lądować na planetach. Czyli je jestem zawsze w statku. Tak, jesteś zawsze w statku i jedynie gdzie możesz latać, to pomiędzy stacjami co. Ale, i, i, ale z tych na te stacje mogę wejść? Tak, chodzi po tej tak. stacjach? Tak, słuchaj. No. Aha. Wiesz, jak o, już o, powiedziałem, dobra, że to dobra, jest dobra. symulator, no to najpierw y, z tak zwanego y, Hyperspace'a musisz wy, loto, w, wylecieć w odpowiedniej odległości od stacji. E, musisz hmm. podlecieć do stacji, poprosić stację o pozwolenie na lądowanie. E, po otrzymaniu pozwolenia A, na lądowanie, kurczę, musisz, no wie, spoko, musisz spoko, fajne, fajne, podlecieć no? pod konkretne lądowisko. E, jeżeli no. wiesz, nie będziesz stosował się do prędkości przy podchodzeniu do lądowiska albo będziesz. E, nie na swoje lądowisko podchodził, to dostajesz ostrzeżenia a potem karę do zapłacenia. Po wylądowaniu na takim stanowisku masz dostęp do ekranu z misjami, ekwipunku, ekwipunku, kurwa, statek kosmiczny, ekwipunek, raczej nie. Mhm. Masz, masz ekran, gdzie możesz właśnie kupować różne części do swojego statku, bo ogólnie jeżeli chodzi o statki, no to, no to symulator, możecie wymienić każdą część, od elektrowni po tarcze, po, po wiecie, jakieś samochodziki, które są przydatne przy lądowaniu na planety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Um, misje, misje, powiedzmy sobie, jeżeli gracie w tą grę um, dla misji, to raczej troszeczkę źle w tą grę gracie, bo misje służą tylko i wyłącznie do tego, żeby zarabiać gotówkę. E, w mhm. sumie mało się, co tam patrzy na tej misję, wiesz, no, ja ci powiem szczerze, nie przywiązuje kompletnie żadnego żadnej uwagi do tego czy to misja polega na doleceniu i wzięciu czegoś specjalnego bo każda misja jest oczywiście opisana wiecie, jakaś krótka fabułka o co chodzi dlaczego ja mam lecieć tam, a nie tu co się tam dzieje i tak dalej i tak dalej ale tego kompletnie nie czytam, bo, bo to jest bez sensu mi chodzi tylko o to, żeby polecieć i dostać konkretną gotówkę za coś, co zrobię w tej grze nie? a jeżeli chodzi o ten dodatek, który pytałeś, to dodatek daje mi możliwość lądowania na planety i na tych planetach e, zbierasz surowce i znajdujesz różne, e, różne, różne przydatne albo mniej przydatne rzeczy. No i w sumie to tyle, ale. Mhm. E, dobra, ale jak, jak, jak masz ten hajs? Po co ci w ogóle ten hajs? No, za pieniążki możesz kupić sobie coraz to lepsze, mocniejsze statki. E... Czyli, czyli ogólnie robisz sobie. No, takiego, takiego grinda, żeby po prostu mieć jak najlepszy statek. Dobrze powiedziałeś: grinda, ta gra to jest jeden wielki grind, bo cokolwiek sobie zachcesz, to się wiąże z tym, że będziesz miał duży grind. Czyli na przykład wstaję rano, włączam elit i mówię: Dobra, to polecę sobie dzisiaj tam, a potem tam. No i w tym momencie hmm. przychodzi pan policjant Macha macha i mówi: Hola, hola, proszę pana, ale czy pan ma ten, czy ma pan silnik, który pozwoli na ten skok do tego układu? Ja mówię, no, kurde, no nie ma. No to proszę teraz zapierdzielać 15 razy w tą i w tą, żeby uzbierać odpowiednią sumkę. Jak uzbiera pan tą sumkę, proszę polecić do stacji, gdzie ten układ jest, gdzie, ten, gdzie ta część jest dostępna. No i się okazuje, że układ jest oddalony o powiedzmy sobie 40 skoków, a no to tymi 40 skokami dolatujesz do tej stacji no i się okazuje, że ta stacja jest niestety zamknięta, bo w, w okolicy tej stacji y, zaczęła się y, wojna z innymi frakcjami, więc albo dołączasz się do tej wojny, żeby szybciej ukończyć tą frakcję albo czekasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej widzisz, y, głupi przykład hmm. żeby polecieć gdzieś, gdzie sobie wymyślisz jak nie masz farta, no to będziesz miał taki grind, który, który musisz zrobić, żeby polecieć, no nie ma wyjścia. I wielu ludzi znaczy, odpycha to, bo, no. bo grają w tą grę, wiesz, po, po, po 50-60 godzin i cały czas no lecą pierwszym po... podstawowym statkiem, co jest bardzo ciężkie. Aha, aha, aha, aha. Rozumiem. Mhm. E, no dobra, no, no ten, ten elit, no, jakoś tam nie, do tego nie przeciągałeś. Powiedz mi, dlaczego ta gra miałaby być lepsza niż No Man's Sky w takim razie? Tomku? Zabi zabiłeś go tym pytaniem, kurwa, mówiłem, że byś nie przesadzał. Chyba go zabiłem. Nie, po prostu <grym zamiarzy> powiedziałem, że jeszcze raz powiesz, to się rozłączę. no. jaki <grym zamiarzy> jest... Nie, nie, no po, po prostu po, powiedz mi, czemu jest lepszy, nie? Słuchaj, no nie wiem, czemu jest lepszy, no mi bardziej pasuje. Bo jest symulacją, bo ja wiem, że ty miałeś, Ty miałeś, Tomku, z tego, co do, doskonale pamiętam, bardzo duże też oczekiwania w stosunku do no Man's Sky i, i, i no, Man's Sky no nie był taki dobry, jaki był. Te aktualizacje, myślę, że są teraz, dają jej dużo i być może troszeczkę coś tam jednak niektórych rzeczy, które tam twórcy obiecali, może może tam po części już są. Eee, I wiem nawet, że chciałeś wrócić do No Sky, Tak, i, i, i powiem cię, że wróciłem do tego, no ale... No... Niestety, no już czas No Man's Sky dla mnie przeminął i siedzę tylko i wyłącznie w Elite Dangerous teraz, ale powiem ci szczerze, że ogólnie te dwie gry można mieć obok siebie na półce i one się, powiedzmy sobie, w jakimś tam stopniu dobrze uzu Zupełniają. uzupełniają, wiesz, bo to co... Powiem ci szczerze, jakby połączyć te gry w jedną, no to ja naprawdę, ja bym naprawdę sobie wybudował taki taki szałasik w lesie, podłączył tam prąd, internet i ja bym tylko tam siedział 2-4 na, na dobę i grał w taką grę. Więc No Man's Sky to jest arcade. Można powiedzieć, że to jest taka fajna przygoda. Włączasz sobie tą gierkę na 50 minut, strzelasz, polecisz gdzieś tu, tu, tu, i wyłączasz i tyle. Mhm. Elite Dangerous, jeżeli nie masz 2-3 godzin wolnych, no to nie odpalaj, bo, bo się wkurzysz. <laughs> Boże, Naprawdę. Ostro. No, dokładnie. Ostro. Na przykład powiem Ci przykład. W grze możesz eksplorować wszechświat. Mamy swoją galaktykę i to jest powiedzmy sobie galaktyka od, od, od, od, odzwierciedlona powiedzmy sobie tam jeden do jednego cały silnik tego Frontiera, jeżeli chodzi o Elite Dangerous polega na tym, że duża część kosmosu jest generowana, generowana proceduralnie ale według konkretnego, konkretnego przepisu, a bardzo dużo układów jest modelowanych i robionych ręcznie przez twórców gry, tak? No i możesz polecieć sobie do centrum naszej galaktyki, gdzie jest czarna dziura. Hmm, powiem Ci tak, w najszybszej opcji podróż w jedną stronę trwa 9 godzin czasu rzeczywistego. I teraz tak, przez te 9 godzin lecisz w kółko, lecisz minuta po minucie, cały czas lecisz w jeden punkt. Robisz w kółko to samo przez 9 godzin. Słuchaj, ile Call of Duty możesz w ciągu 9 godzin skończyć? Z dwie części, jedną no, część. Na we, no na weteranie, no to nie. No to, to nie rozpędzałem się. No ale wiemy o co ci chodzi. No i ostatnio właśnie powróciłem z takiej podróży, a zajęła mi kompletnie ponad półtora tygodnia. I przez te półtora tygodnia nie robiłem nic konkretnie, nie robiłem nic innego, jak wciskanie guzika odpowiedzialnego za, za włączanie specjalnego tam FSD, to się nazywa, czyli silnik, który pozwala ci skakać między, między układami. I robiłem to no. przez tak, takich skoków. Musiałem wykonać e, 870. Może. 870 razy musiałem kliknąć ten sam guzik. Zrobić tą samą kombinację <głos> <głos> powtórzy, żeby dolecieć do centrum. Mhm. Zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć. No i trzeba było wracać do domu, tak? <głos> no, zdrowie. I zrobiłem Tomek. to, bo po prostu chciałem. Po prostu miał ochota, polecę. No to poleciałem. Rozumiesz. No, znaczy, domyślam się, że z pewnością byłeś kompletnie zajerany, jak wracałeś. Tak. Nie, byłem strasznie znudzony i po prostu minuty dzieliłem Aha, my, od tego, żeby myślę, wyjąć, wyjąć grę i wyrzucić ja, to myślę, ja myślę, że on ma po prostu dobry towar i <śmiech> wiesz, to mu bardzo pomaga. <śmiech> Na taki wiesz, jazdy, ja to sobie Chyba widzę, tak, wyobrażam, nie? Przychodzi, wiesz, jego kobieta, wiesz, wychodzi rano do pracy, on siedzi, wiesz, klika, nie? w tego pada, wraca, wiesz, on dalej, na cieknie po brodzie, wiesz, dalej, klika, nie? Słuchaj, wiesz, doleciałem cię na drugi koniec galaktyki, wiesz, co to znaczy? I, komple i no, wiesz co, dosłownie to wygląda identycznie tak, jak to przedstawiłeś, nie? za każdym razem, jak, jak, jak moja kobieta wchodzi do pokoju, no to niestety trafia w takie momenty, że widzi. To samo. Widzi po prostu e, kokpit mojego statku z, ze coś zmieniającymi coś, się coś. cyferkami. I tak jest dzień w dzień od dwóch miesięcy. <grych> to, że ona jeszcze no, ze mną jest. No w sumie, w sumie jest ze mną, bo dzieciaka mamy, więc chyba raczej mnie nie zostawi. Ale gdyby tego dzieciaka nie było, to ona już by dawno była u mamy, albo już byśmy, wiecie, dawno nie byli ze sobą, bo elit niszczy związki, niszczy wszystko. Ta gra po prostu to jest gra ostateczna. To jest coś niesamowitego. Mhm. E, e, jak to technicznie się prezentuje? Um, Bo to jest. No. To się prezentuje tak. E, jako że są dwie konsole PlayStation 4, no to powiem tak, na zwykłej, na zwykłej czwórce to się. A, ale fajnie, ty możesz sobie spra sprawdzić, jak to wygląda. No mogę. I sprawdzam. Czasem jak, jak mam ochotę. No, no, no dobra no. No i kiepsko to wygląda, jeżeli chodzi o PlayStation 4 i tutaj się chyba bardzo dużo słuchaczy zdziwi, jak powiem, że to działa gorzej niż na Xboxie bo jak grałem na Xboxie no to było ok ale w momencie kiedy włączyłem to na zwykłej czwórce no to się zdziwiłem, że to tak kiepsko chodzi. Ogólnie e, frame rate troszeczkę ma problemy z utrzymaniem e, stałych klatek. E, oczywiście 30 zapomnijcie o 60 no i czasem są problemy z cieniowaniem i teksturami i ząbkami tak? ale ogólnie gra działa płynnie działa fajnie jest ok, nie ma tragedii, z kolei na prosiaku macie dwa tryby, macie tryb tak zwany performance i tak zwany quality, jeżeli włączycie grę w trybie quality, no to macie 4K, dostajecie dodatkowe efekty graficie, graficzne, efekty postproceduralne, wiecie, jakieś tam cząstki i tak dalej, tak dalej, ale dalej gra działa w 30 klatkach na sekundę, nie? A w trybie performance, no to macie praktycznie to samo, co na zwykłej czwórce, tylko, że działa to wszystko w 60 klatkach. Ja gram na trybie quality, bo jak już coś znajdziecie w tej grze, no to trzeba to oglądać w najlepszych możliwych detalach. I z tego, co się dowiadywałem i widziałem, no to powiedzmy sobie szczerze, że to jest taki poziom hike, jeżeli chodzi o komputery, więc jeszcze troszeczkę można zrobić, ale tragedii nie ma. Mhm. Ja, ja sobie tak pomyślałem, że, że to, to mówi, że, że grafika jest całkiem w porządku na Prusiaku, ale właśnie tak sobie pomyślałem, że ta gra de facto jest na wiarze na PC, -cie, więc tak, tak, tak myślałem, że ta grafika jednak nie będzie zbyt dobra, a, a jednak jest całkiem w porządku. Eee, dobra Tomku, czy jeszcze chcesz coś e, dodać do tej gry? No wiesz, tak jak bo, przed bo, nagraniem ci bo, mówiłem to myśmy no. dopiero tylko zaczęli wiecie, tak drapać ten, ten górek górę. No dobra, dobra, dobra Naprawdę, no. w, wiesz, w grze są jeszcze kosmici i to nie jedna rasa, a trzy rasy Albo więcej a ty tylko odkryłeś trzy A właśnie z tym odkrywaniem to też jest ciekawa rzecz bo na przykład twórcy gry umieścili, e, powiedzmy sobie daną zawartość jakieś półtora roku temu a gracze dopiero ją odnajdują teraz to jest, to jest ten poziom gry że, że ktoś umieszcza w grze jakąś niespodziankę do której w sumie nie jest aż tak trudno trafić, a gracze cały świat grający w Elite Dangerous znajduje takie coś z takim opóźnieniem wyobraź sobie ile tam rzeczy może być ukrytych są specjalne grupy graczy którzy się tylko i wyłącznie specjalizują tym latają po całym układzie po wszystkich planetach poszukiwaniu jakichś rzeczy, których jeszcze nikt nie odnalazł. Um, w ogólnie. Ale y, Tomek, bo, bo, bo trochę, trochę mnie wkurza. Nie, znaczy, znaczy w sensie, że mówi, że ta gra nie jest nie wiadomo jaka duża, ale przecież to mogą być te, te same tabelki jak w Nowym Sky. Ja rozumiem, że to może nie być tak generowane, ale na przykład jak masz jakąś półtora tygodniową podróż, to załóżmy e, ktoś sobie wydłużył twój dzień z jednego dnia na nie wiem, na 10 i po prostu przesunął suwak i ty sobie po prostu lecisz, tak? Ale, ale to wszystko zostało już wcześniej zrobione i, i twórcy mogli sobie wymyśleć gdzieś oddalone od graczy, nie wiem, rog grania i na jakieś tam planety czy, czy jakieś inne miejsca, ale tak, tak na normalną sprawę to można by było zrobić na, wiesz, na, na, na, na, na kliknięcie czegokolwiek czy jakkolwiek. Nie, to nie działa w ten sposób, wiesz, bo wszystko co widzisz w grze jest zrobione na serwerach. Każdy gracz na całym świecie widzi to samo i ma to samo w tym Aha. samym momencie. W ten sposób. No ale, no dobra. Jeżeli ktoś, na przykład lecę sobie, wlatuję w układ i patrzę, że nikt nigdy w tym układzie nie był. Ja go skanuję i w grze na zawsze zostaje to, że ja odkryłem go i inny gracz wlatujący w ten układ widzi to, że ja go odkryłem. Dobra, okej. To trochę inaczej niż sky w takim razie. zostaje na stałe. I powiem teraz co więcej, w grze jest taka gazeta, powiedzmy sobie lokalna gazeta, nazywa się to Galnet no, i no. większość fabuły jaka w tej grze jest, bo w ogóle o fabule nie powiedzieliśmy to jest no. właśnie dostarczana w sposób taki, że w formie tekstowej czytamy sobie co nowego się tam stało i e, na przestrzeni lat jak ludzie w to grali, byli gracze którzy odnajdywali konkretne rzeczy na przykład odnaleźli starożytne ruiny tak zwanych guardiansów i fabuła gry została zmieniona w ten sposób, raczej znaczy zmieniona. Po prostu ten człowiek, który odnalazł te, te, te struktury, on już na zawsze będzie w grze jako osoba, która odnalazła to. I ona jest jako osoba fabularna. Rozumiesz to? Gracze mm. tworzą fabułę tej gry. Gracze zmieniają fabułę tej gry i od graczy tylko zależy, jak ta fabuła się potoczy. A jeżeli chodzi o fabułę w tej grze, to jest ciekawa sprawa, bo w grze praktycznie, tak jak w Destiny 1, w grze Kompletnie nie ma fabuły, albo ona jest tak ukryta i całą fabułę tak naprawdę mm, poznajecie poprzez czytanie wszystkiego poza gro na internecie. Są książki wydane o tej grze. O Boże, to jest po prostu Boże, ogromny ja, ja świat, a właśnie mnie to Ech. chwyciło i jak nie gram w grę, to czytam o grze albo oglądam grę, więc jeżeli ktoś o, no. lubi takie rzeczy, no to, to tak jak powiedziałem. No... Słuchaj, ja jakbym półtora tygodnia wyruszył na podróż półtora tygodnia, to też bym sobie zaczął coś czytać po prostu. No, no ta gra jest idealna pod, tego, pod to, żeby sobie włączyć podcast albo obejrzeć jakiś serial, bo no, słuchajcie, na przykład y lecąc, lecąc do Centrum Galaktyki przesłuchałem całego audiobooka y Wojny Konsolowe, aby ten audiobook ma 22 godziny. <grym> Można? Można. Można. No więc powiedzmy sobie tak o Elite jest w sumie nie powiedzieliśmy jeszcze kompletnie nic jeżeli, jeżeli słuchacze by chcieli posłuchać coś więcej w przyszłych odcinkach w których może będę albo nie to się jeszcze zobaczę jak z czasem będzie zostawcie a. komentarze, weźcie, dajcie znać, że chcecie posłuchać o Elite, a się przygotuję troszeczkę lepiej do tego I, i, i opowiem coś więcej o tej grze, no bo naprawdę jeszcze nic nie słyszeliście, co w tej grze jest, co będzie i. Z znaczy, okej okay. Po prostu ona jest duża, Tomku, tak? No I jest. Tam dużo, dużo rzeczy po prostu odkrywasz w niej. No bo tak jak powiedziałeś, jest to MMO i, i po prostu w niej sobie odkrywasz. No, no dobra, no okej. Okay. No, no. Mogę ja Rozumiem. jeszcze zadać kilka pytań? Jak najbardziej. to tam wygadaliście. Wysyłam swoje mądrości. E, <śladowa> po pierwsze, czy, no, no. czy tam możesz zginąć? oj, tam może zginąć i to może zginąć przez własną głupotę nieuwagę przez, yy, od przeciwników. Ale, nie, ale mi chodzi o coś innego, nie chodzi o to, wiesz, chodzi o to, że no dobra, rozbija się twój statek i, i tak dalej, ale to, czy to znaczy, że giniesz definitywnie, czy masz respawn i za jakieś tam pieniądze na koncie kupujesz sobie drugi, cokolwiek takiego, czy, czy tracisz sobie cały swój dobytek? Yy, więc dobra, już ci mówię, o co chodzi. Yy... Dany statek ma tak zwane swoje ubezpieczenie, które musisz zapłacić, jeżeli zginiesz w jakiś sposób. tak, Albo samemu się rozwalisz, albo ktoś cię rozwali. Musisz zapłacić za ubezpieczenie tego statku. Jeżeli w aktualnym momencie nie będziesz miał danej sumy na ubezpieczenie, no to zaczynasz grę powiedzmy sobie od zera, od nowa. E teraz w najnowszych aktualizacjach chyba jeszcze w 2-3 aktualizacji doszła opcja, że może się zapożyczyć w banku na daną sumę, żeby, żeby, żeby mieć na spłatę ubezpieczenia, ale ona też jest chyba z tego co kojarzę, chyba 800 tysięcy albo coś takiego. Tak, ona jest oprocentowana i potem ci z misji schodzi się no, najpierw na ubezpieczenie, potem do twojego portfela. Ale też jeżeli prze, przelecisz ten limit, no to, no, to, no to dupa i ciebie nie ma. tak I zaczynasz grę po prostu od początku. Więc to można nazwać jako coś, jak że tracisz postać. A powiem Ci, że statki w tej grze są naprawdę drogie. E, Zapowiedzmy sobie taką najprostszą misję, w sensie i i zabij pięć wilków, czyli w kosmosie leci i zawieź im tam pięć jednostek tam jakiegoś, e, jakiegoś surowca. Dostajesz, powiedzmy sobie, od 20 e, a raczej od dwóch tysięcy do tam powiedzmy sobie 10 piętnastu tysięcy. A a jeden z najdroższych statków, który akurat mam kosztuje 240 tysięcy plus minus coś takiego. Ubezpieczenie za taki statek, który jest dobrze wyposażony to jest jakieś powiedzmy sobie 11-15 milionów. Frytki. Mhm. Całkiem mhm. spoko. No więc, więc ta gra nie wybacza błędów i musisz za te błędy płacić i powiem wam szczerze, jak tak, tak jak tak sobie leciałem, leciałem i lądowałem na planecie i niestety nie zauważyłem, że na tej planecie jest grawitacja kurwa niesamowita, jak wypierdoliłem w tą planetę jak mój statek wybuchł, to po prostu tylko widziałem jak dym leci, no. Na szczęście leciałem takim troszeczkę tańszym statkiem i ubezpieczenie tylko o, kosztowało mnie e, jakieś 4 albo 3 miliony, już nie pamiętam, więc przez chwilę nieuwagi straciłem to, co robiłem przez powiedzmy cztery godziny latając w to i w to. E, Rafale, coś jeszcze masz? Nie, na razie nie. Okej. Okay. Dobra, no ja chyba też nic nie mam. Tomek powiedział, że jeżeli chcecie jeszcze się o tym dowiedzieć, to Tomek się bardziej przygotuje do gry, w którą grał 700 godzin. Tak, bo, bo ja w ogóle dopiero zaczynam się <grym> uczyć wszystkiego w tej grze. Wiecie, Ja jeszcze dużo nie widziałem. Ogólnie się, jeżeli mogę, to się pochwalić i zareklamuję tutaj taką jedną małą rzecz, bo należy do no. klanu The Wind Hussarians, to jest największy polski klan w tej grze który ostatnio, ostatnio miał takie społecznościowe wydarzenie w grze i, i wszyscy gracze z całego świata mogli albo nam pomagać, albo nam przeszkadzać w tej misji. Jestem właśnie w tym klanie od niedawna. Razem z chłopakami tutaj właśnie się bawimy, gramy. Co prawda większość z nich działa, działa, na, działa gra na komputerach, ale otworzyli skrzydło dla konsol i też bardzo dużo rzeczy się dowiaduje właśnie od nich, a wszystkich, którzy są zainteresowani albo chcieliby cokolwiek poznać więcej o tej grze, no to damy tutaj linka, ogólnie zapraszam na thewingedhusarians.com tam zobaczycie dużo informacji o grze a jak gracie w elit, no to zapraszam też tam mhm. e, Tak, e, Tomku, powiedz mi czy ten kran coś ci w takim razie daje? Że jesteś w klanie, bo tam chyba nie ma żadnego PvP ani nic takiego. Jak nie ma PvP? Oczywiście, że jest PvP. Aha, czyli tam mamy PvP, czyli mamy jakieś też wojny klanów tam 20 stateczków na 20 stateczków? Oczywiście, słuchaj, to jest gra MMO. A, no to, no to ja nie wiedziałem, że tam są aż takie możliwości w tej grze. No, przecież grawie. tam ja ja ostatnio, ostatnio była wielka afera odnośnie tego, że z uwagi, że tam w tych wielkich klanach tam pewne rzeczy, no to już wzajemnie sobie ludzie pomagają, tam mają jakiś dostęp do konta, zrzucają się i w ogóle jakieś takie dziwne rzeczy robią, nie? To no, dokładnie nie przytoczę tej historii, ale brzmi jak po prostu całkiem fajna, fajny fragment książki, bo tam ktoś zdradził, ktoś, wiesz, ten statek jakby zaprogramował, wiesz, przeciwko swoim, zaczęli strzelać do swoich, wiesz, tam mnóstwo ludzi straciło w ogóle swój dobytek i tak dalej. No, to się coś wydaje takiego mi się, się, że ty dażą. mówisz bardziej o IF Walkiri, ale o IF Online, przepraszam, o IF Online niż o Elite. Ale o kurde, we, ty faktycznie Ale Veliz miał a, ja a, ja a, ja a ja właśnie mam ochotę pograć w Iwona Jak on tak mówi, szczególnie, że mam na wiara. Ale ostatnio właśnie, tak jak mówisz, miało miejsce Ostatnio, znaczy już jakiś czas temu to było e, Mianowicie była postać Fabularna w grze jako NPEC e, Pani Salomon e, Którą mogliśmy Znaczy gracze mogli albo Zabić, albo ocalić e, I to zmieniało fabułę dalej Co więcej jest ta informacja zawarta w książkach był gracz o pseudonimie Harry Potter, który miał ochraniać tą postać, ale w ostatnim momencie zabił ją. Więc powiedzmy sobie, Fajnie. zrobił taki sabotażek. No i on jest jako już, jako już postać fabularna. Ty to prawie, prawie, prawie jak Snape, z syn jeden. <śmiech> no i <śmiech> to na przykład, To było od początku, się nie kapnęli. No, jak ty mówiłeś, Krystianie, o tym, że jest PvP, czy jest, czy nie ma, no to to jest PvP hmm. do tego stopnia, że klany graczy, czyli na przykład mój klan The, The Windhusserians e, mają swoje stacje w grze e, i Możemy swoje terytoria albo rozszerzać, albo działać na korzyść, albo na szkodę innych frakcji graczy, którzy są normalnie w grze, jako normalni, latający z krwi i kości ludzie. I to jest po prostu jedna wielka polityka w tej grze, tak samo do czego ja na razie nie podchodzę, bo to jest, powiedzmy sobie, troszeczkę ponad moje e, możliwości, jeżeli chodzi o, o w tej grze. Na razie jeszcze nie dorosłem do tego, muszę więcej ograć grę, ale coś takiego jest. No i są gracze, którzy latają, którzy są piratami, którzy cię zabiją bez powodu. i tro, tro, Trochę ten, jak tak opowiadasz właśnie mhm. o tym, to tak trochę mi się przypomina O-Game, ale tak jakbyś po prostu brał w tym udział. No nie? dokładnie, ja pamiętam kiedyś, kiedyś widziałem te O-Game i to jest to. To jest to tylko, że w 3D i w super grafice i z lepszymi możliwościami. Dlatego tak samo jeszcze raz mówię, że jeżeli chcecie posłuchać więcej o elit, no to dajcie znać, to, to, to coś się postara zrobić i ta gra jest niesamowita. To, to mhm. z mojej strony pozdrawiam tutaj, tutaj e, chłopaków, kolegów z, z klanu The, The Winged Husserians. Na pewno to przesłuchają, że im ten link tutaj e, prześlę, żeby sobie mogli posłuchać o tej grze. Okej. Okay. Dobra, więc jeżeli oni w takim razie przesłuchają, to ja powiem, że ta gra może, może faktycznie nie jest taka zła. Chociaż e, t, e, tak jak mówię, to kompletnie nie jest mój target, bo ja muszę mieć jakiś cel. A PvP, PVP. a w, w, w ogóle jak się latam tym samolotem? To jest proste sterowanie, Tomku? Czy? Znaczy się, jest proste, ale... Czy tak jak w, w Battlefieldach, że jak steruję tymi samolotami dasz mi się zżygać, co? Nie, nie, no. tutaj masz, tutaj masz w każdą oś obrotu, tak? Masz góra, dół, lewo, prawo, jeszcze, no. wiesz, dookoła siebie. Możesz wyłączyć asysty i wtedy się już robi prawdziwy pierdolnik, ale latanie nie jest... Ogólnie trudne w tej grze, ale musisz się przyzwyczaić do podstaw takich, wiesz, że statki mają swoją masę, że to nie masz automatycznego wiesz, zatrzymania się, od razu się zatrzymujesz wszystko, wszystko trwa, wszystko musisz brać trajektorię. No troszeczkę jest tam pierdzielenie się z tym. Najtrudniejsze dla ludzi jest lądowanie i wylatywanie ze stacji kosmicznych. Naprawdę tyle historii, się nasłuchałem, ile ludzi się od tej gry. Ogólnie lądowanie i wylatywanie ze stacji to jest pierwszy punkt w, w tutorialu do gry, więc no. <grym> się robi ciekawie. Ciekawie, no. E, dobra. E, dobra, my, myślę, że możemy e, o Elicie pomału kończyć. E, tak jak Tomek mówi, to jest gra jego życia, czy co, coś tam. Co ty tam powiedziałeś, że, że to jest co? To jest gra ostateczna, wiesz? Ostateczna, Boże, ostateczna. Boże. Dobra, to, jest, to jest Tomka gra ostateczna, więc chcecie ją sprawdzić, to, to sobie ją kupcie, nie wiem, ściągnijcie coś tam, nie wiem. E, dobra, e, słuchajcie, e, to tyle o Elicie. E, Tomku, jeżeli będziesz miał czas, to jeszcze o czymś powiesz. Nie chcę cię za bardzo męczyć. Bo dużo, dużo w sumie już mówiłeś, więc ja teraz o czymś powiem, ale ja, ja powiem dosyć krótko, więc może jeszcze powiesz o jakiejś grze. Ja tylko chcę powiedzieć, ponieważ już dawno chciałem powiedzieć o tej grze, nie, nie jest to nic ciekawego, nie będę o tym mówił zbyt długo ale ze względu na to, że wziąłem ją, żeby ją przetestować, to muszę ją przetestować i wam powiedzieć. Słuchajcie, old time hockey. Uwielbiam hockey. Gram od hockeya od 98 roku, co roku kupuję FIFA i hockey. Zawsze tak było. Przez ostatnie dwa lata nie kupuję, bo jej sport daje dupy strasznie. I po prostu ten, nie mają konkurencji, wychodzi tylko jedna gra z hokejem, co roku. Eee, więc, e, oni robią co chcą. Mają monopol, więc to jest słabe dla odbiorców, czyli dla mnie. Tam się nic nie różni. Eee, raz, raz przyszedłem do kolegi, od, odpalam mu nowy hokej, mówi, przecież to jest to samo, nie? I w gruncie rzeczy zauważyłem, że faktycznie to jest to samo. I olałem to, e, ale, ale, ale, dostałem gierkę, kod na gierkę właśnie na old time hokej. Słuchajcie, to jest, to jest hokej trochę tak po po arcade'owemu trochę, trochę na, na luzie i to na ostrym luzie, wyobraźcie sobie lata jakieś 60-70, hokeiści grałem bez kasków I, my by, i wszystkie drużyny dajmy na to jest ich tam 10 czy 12 to są kompanie piwowarskie i sobie wybieramy taką jedną drużynę i sobie gramy słuchajcie, to jest typowy arcade, kompletny arcade bardzo dobry na imprezy można grać tylko trzema przyciskami, strzał, podanie i podaj, że chyba jakieś tam mocne uderzenie przeciwnika. I po prostu sobie gramy w hokej standardowo jak w hokej. Gra jest dosyć tak stylizowana na taką trochę jakby kreskówkę, więc jest dosyć przyjemna. No i co wyróżnia tą grę? Wyróżnia ją przede wszystkim to, że tam bardzo dużą... Bardzo, duży, bardzo duże znaczenie mają walki. Bardzo często jest tak, że na przykład stoczycie przy jednym, nie wiem, sędzia przerywa grę i tam stoczy się na przykład sześciu różnych walk, sześciu różnych waszych hokeistów, którzy są na lodzie, więc tam ogólnie walka, walka, walka i granie, lightowe, przyjemne, imprezowe, dosyć fajne, w momencie w którym będziecie wygrywali to, albo przeciwnika, zawodnik ma kontuzję już, już nie gra więcej w meczu, albo będzie grał, ale będzie bał się waszych, waszych zawodników i bardzo często ten zawodnik będzie miał taką specjalną ikonkę nad głową i będziecie wiedzieli, że nie wszystkie strzały będzie oddawał, bo po prostu będzie się, nie wiem, bał ogólnie I, i, to, I to jest dosyć ciekawe i tutaj ta walka ma duże znaczenie. Oczywiście y, dużo krwi jest na, na lodowisku, jest dużo krwi y, na twarzach, są siniaki i to wszystko i, i jest to dosyć y, fajnie zrobione i fajnie wystylizowane. Poza tym chciałem jeszcze powiedzieć o jednej, grze, o jednej rzeczy, że w momencie, w którym ma, zrobimy bardzo dużo e, bodiczków, czyli tam e, parę razy przewrócimy przeciwnika, to e, mamy ogniste strzały, więc są też ogniste strzały w tej grze. E, no, dlatego, tak jak mówię, gra jest do, dosyć lightowa i bardzo fajna. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli w ogóle kiedykolwiek graliście w hokej i, i tam trochę lubicie, to w sumie mogę polecić tą grę jeżeli nie macie z tym nic wspólnego a chcecie pograć sobie w coś sportowego na dwie osoby z kimś tam online online albo albo po prostu lokalnie to też polecam jeżeli nie lubicie sportowego, to nie polubicie ja tylko powiem jedną jedną bardzo bardzo mocną bardzo mo mocną wadę tej gry otóż jest zajebiście niestabilna bardzo często jest tak, że odpalam sobie jeden mecz i w połowie mi tego meczu wychodzi. Eee, I mam tak bardzo często. Czasami po dwa mecze, po trzy. Mam wrażenie, że to jest uwarunkowane tym, że coś w tej karierze jest zjebane. Bo pamiętam, kiedy dostałem ten kod przed premierą, tydzień czy dwa przed premierą, i jak to wygląda teraz, tam się bardzo dużo zmieniło w strukturze w ogóle całej gry, tam bardzo dużo zmienili w całej karierze i tam paru rzeczy nie było, parę rzeczy dodali i tam są naprawdę dosyć mocne zmiany w stosunku do tego, co ja wcześniej dostałem więc mam wrażenie, że tam coś pojebali z tą grą i ona po prostu mi w fabule wychodzi co, co mecz, co dwa i to po prostu w trakcie meczu, nie wiem, została mi trzecia tercja i wyjdzie mi ta gra. Zawiesza mi się i po prostu wychodzi błąd, wyśli do, do Sony czy, czy coś. To to jest słabe, ale, ale wydaje mi się, że lokalnie tak nie będzie. Jest fajna, jest fajnie stylizowana, jest zajebista muzyka w niej, bo jest na takie lata właśnie 60-70 z jajem. Wszystkie utwory 90% utworów z tej gry będziecie znali, ee, więc co, więc w sumie całkiem nieźle dałbym tutaj taką siódemkę dla, dla osób, które lubią sportówki, ja się przy niej dobrze bawiłem sam i od czasu do czasu ją sobie odpalam, bo tak jak mówię, NHL schodzi na psy i mam już tego dość, więc jak najbardziej polecam dla dla wybranych. I Tomku, jak widzisz, wiesz, ile mamy czasu, więc jak chcesz na zakończenie, no, w, sumie, w sumie możesz mieć nawet dużo tego czasu, więc jak chcesz jeszcze poruszyć coś, to porusz. Jak mogę, to powiem bardzo szybko mhm. o grze The Walking Dead New Frontier, bo w sumie o tej grze to można powiedzieć bardzo króciutko, a też... Niczym się nie różni od innych, no okay. No tak, jeżeli chodzi o mechanikę, ale tu też bym tak się nie rozpędzał, bo, bo powiem Ci szczerze, patrząc na całą serię tych gier, e, mm. to jest jedna z lepszych, jakie grałem po jedynce. Tak? Pierwszy The Walking Dead był rewelacyjny, dodatek był nawet, nawet. Drugi jak dla mnie był już troszeczkę kiepski. No i Michonne, nieszczęsna Michonne, co prawda, wiesz, ja lubię zombie, ja lubię The Walking Dead, więc w Michonne sobie pograłem i okej, okay, mhm. no było, było, było, minęło, pograłem, zobaczyłem i zapomniałem. No i z takim troszeczkę nastawieniem niepewnym do New Frontier podszedłem no i się bardzo pozytywnie zaskoczyłem wiesz, bo jeżeli chodzi o grafikę i, i cały ten jak to gra chodzi, no to jest ok, nie, nie, nie ma tego wszystkiego co było w poprzednich e, grach o Telltale, tu wszystko działa graficznie ładnie wygląda a jeżeli chodzi o całą fabułę y, jest to bardzo fajnie zrobione, no nie chcę nic mówić o fabule, no bo cała gra polega wiecie, na twistach, wyborach i tak dalej i tak dalej ale jeżeli graliście w przednie części i się troszeczkę znudziliście tą grą albo zdenerwowaliście, że w sumie coraz, każda część jest coraz gorsza, to zakupcie sobie New Frontier'a, się nie zawiedziecie. Naprawdę gra, gra dobrze, dobrze została zrobiona, fajnie to wszystko zrobili i jakbym mógł, to bym jeszcze raz kupił albo, albo przeszedł tą grę, bo warto. Naprawdę, więc ja wiem, że ty, Krystian, lubisz The Walking Dead, więc zachęcam ciebie, żebyś, żebyś pograł, bo się nie zawiedziesz. Lubię, lubię, ale jeszcze mamy zaległości właśnie w tym drugim sezonie. Chyba ten drugi sezon z tego co się orientuję to był chyba w plusie za darmo. Mm, y Wiesz co, chyba tak, tak ale tak, nie był. wiem. Był był, był, był, był. Był, i mam go gdzieś tam ściągniętego i ja muszę to ogarnąć. Nie mam na to czasu. jeszcze mamy jakieś gry o trony, mam Borderlands'y, mam tego tela tyle, że Uh -huh. ja, ja wiem że to jest po, podobna koncepcja ale i wo... świat walking dead jest świetne tylko że e, z walking deadem akurat z grom mam, mam ten jeden problem że odkąd grałem brakuje mi tam nie nie wiem może się już pojawiły bo, bo grałem tylko w pierwszą część brakuje mi postaci z serialu a, no to tak, seriale? właśnie, właśnie, nie chcę właśnie za dużo spoilerować, ale. Jest, znaczy nie, jest. Znaczy to, to, to nie będzie żaden spoiler, jeżeli powiesz, że nie, R riki, riki, riki jest w Walking Dead. No, nie, no nie, nie, nie. To... Rikiego nie spotkasz i myślę, że bardzo długo się nie spotka, ale jest jedna taka postać bardzo, bardzo znana i ważna. E... Mhm. Powie... Ale ona jest od, od początku gry, czy po prostu się pojawia? Mhm. No, nie mogę mówić, nie chcę mówić, bo nie chcę psuć zabawy. Jest fajnie, jest pozytywne zaskoczenie. Co prawda, ta postać nie wygląda tak samo jak w filmie, ale to jest ta sama mm -hmm. postać, która jest w filmie. Y... Znaczy, to, to może być po prostu bardziej komiksowa postać, tak? Tak, tak, tak. ona a jest w nie, komiksowa. Nie... No, yy, no, więc no. Jest, jest ta postać, która dużo wnosi do, do, tej, do tej części. Y... Tylko jest jeden minus w sumie tej części. W sumie tak jak każde gry od Telltale tel, tel, jest, rozgry, jest coraz mniej rozgrywki. Jest coraz mniej w tak. tym w całej grze. Ogólnie sprowadza się do, to, do tego, że w sumie klikasz guzik, żeby puścić dalej film, nie? czyli włączasz pauzę albo wyłączasz pauzę, ale nie mhm. przeszkadzało mi to kompletnie, bo fabuła jest tak fajnie podana i tak jest to fajnie zrobione, że naprawdę no, no polecam, po prostu polecam tą grę. Jeżeli, jeżeli w ogóle mówimy o takich grach i właśnie wspomniałem jakie mam zaległości, na pewno, na pewno najwcześniej grą, grą, którą ruszę właśnie z tego typu gier, to będzie nowy Life is Strange. To na pewno ruszę i to będę chciał ruszyć niedługo, bo już jest, bo mamy chyba już ten pierwszy epizod i ja w to na pewno chcę pograć. Więc to będzie jedna z właśnie tego typu gier, które ruszę najpierw, a, a, a może tego Walking doda sobie jeszcze gdzieś tam ogarnę w międzyczasie. No, dobra, więc Tomku, no, no w tej grze no to po prostu tak jakbyś opowiadał kolejny sezon Walking Dead. No dokładnie, no to Czy... się niczym nie różni, to jest kolejna część, kolejny sezon, ale jest dobra, no jest po prostu dobra, no. Jeżeli ktoś lubi poprzednie gry, no to zagra w tą, a jeżeli ktoś nie chciał grać, bo się już zraził, no to się niech przemo niech się kurde, yy, niech zaryzykuje i po prostu zagra w tą grę i się pozytywnie zaskoczy tak samo jak ja to zrobiłem. Bo mi też już troszeczkę dupą mm. wychodził ten The Walking Dead od Telltale, ale New Frontier no no. zakupiony w promocji naprawdę łyknąłem za pierwszym podejściem wszystkie, wszystkie sezony od razu. Wszystkie odcinki. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. yy, to Maszu. Bo ja mogę coś yy, walnąć, ale. ale... Może opowiedz jeszcze o, o, o jakiejś grze, tylko pamiętaj, że nie masz zbyt, zbyt wiele czasu, więc coś małego. Nie wiem, czy jest w ogóle sens o czymkolwiek gadać może, może bo mam, bo, bo, bo pograłem sobie ostatnio właśnie w Mario i Kriki na Switch, ale tu by troszeczkę dłużej trzeba poświęcić czasu mhm. na to. E, pograłem sobie też w City Skyline na, play, na PlayStation 4. To, to, to kiedy indziej, to zdecydowanie kiedy indziej. No, więc... E, dobra, więc y, możemy y, chwilę powiedzieć o tym trybie do y, Fortnite'a grać w ogóle? Y, Tom, Tomku w normalnego Fortnite'a? W normalnego Fortnite'a nie grałem, bo to jest do dupy gra, dlatego nie grałem w Prze Przepraszam, bo chyba cię przerwało. No to jest tak dupna gra, że ja się dziwię, że ty w ogóle w nią grasz, sorry, chcę... no mówię szczerze. ale, ale pocz poczekaj, poczekaj, bo, bo ty mówisz o No Man's Sky teraz, tak? Nie, nie mówię o Fortnite'cie, gdzie <laughs> chodzisz i budujesz sobie to... szalasy Tomek, w ogóle po co ja cię zapraszałem no, nie tutaj, ja, ja muszę się jeszcze. ja muszę się jeszcze tu zastanowić z tym no to się zastanowisz, e, okej okay. dobra, więc a, a jeżeli chodzi o ten tryb? No to właśnie go pobrałem bo był darmowy, ja tam pieniędzy na tą debilną grę nie dam, ale jak coś jest darmowe no to pobiorę i sprawdzę, nie no, oczywiście no i no kurde oczywiście. sprawdziłem i troszeczkę dłużej zostałem. To jak w tej reklamie McDonalda, nie? Przyszedłem na kanapkę, zostałem kierownikiem i pojęcie ci, wciągnęła mnie ta gra, bo e, bar o, bardzo czekam na tą grę Players Unknown Battleground, która będzie na Xbox One i Xbox One X, a do tego czasu e, i nawet nie wiem, czy chyba całkowicie mi wystarcza, ten tryb do Fortnite'a, bo to jest kompletnie jeden do jednego. To, co jest w pubie, to jest tutaj. I zajebiste to jest. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jest to całkiem niezłe. No, aż tak z tą zajebistością to bym nie przesadzał, ale jest całkiem nieźle. Eee... Bra brakuje mi jakichś takich fajnych bo Fajnie by było na, na przykład Tomku, że na przykład ja sobie z tobą gram y rozgrywkę i sobie razem chodzimy. Ale możemy przecież fajnie. razem. Tak, tylko że to jest wszystko randomowe. Prawda? Bo ciężko będzie wylądować w tym samym miejscu? albo Nie, mi chodzi o to, że jest tryb drużyny. Że normalnie jesteśmy drużyną. W Fortnite'cie? Oczywiście, że tak. Jak klikniesz kwadrat na ekranie wyboru trybu, tam gdzie masz swoją postać, to możesz wybrać albo tryb solo, albo tryb drużynowy. Tomek, musimy w to zagrać. Masz tego Fortnite'a? No, ja jeszcze mam. Oczywiście, że mam. Ej, to musimy zagrać. To musimy zagrać. Koniecznie musimy zagrać. Bo w dwójkę by się zajebiście grało. No. To jest fajne. Że, że, że każdy będzie miał drużynę, tak? tak, nie, nie, tak tego typu? nie, to wszyscy będą no. drużyna na drużynę. Ale drużynę w sensie jak my mamy dwójkę, to będą tam pięciocenowcy. Nie miałem z kim tego przetestować, ale z tego co się domyślam, to będzie czter, czteryosobowa cztery, cztery drużyna, bo tyle jest miejsc w, w, na ekranie wyboru. Nie wiem, czy tam widziałeś, ale tam są plusiki, Aha. które można dodawać, więc cztery, cztery osoby ale ogólnie powiem ci szczerze, że ja nie patrzę na tą grę pod względem tego, jak ona wygląda, że, że to jest taka kreskówka, że tam możesz budować, czy tam nie możesz budować. Mi się podoba w tym trybie Battle Royale tylko to, że cię spuszczają z tego, z tego latającego autobusu na mapę i każ na każdego wszystkie chwyty dozwolone i wiesz, najlepszy przeżyje. Tak, I to jest tak, dosłownie tak, to tak, samo, tak. co w Player Unknown Battleground. A że ja mam ogromną ochotę na, ten, na tą grę, no to muszę się, wiesz, za, zaspokoić taką podróbą, no, no, na bezrybiu hmm. nawet traktory Jeszcze taka, taka ciekawostka. Czytałem ostatnio właśnie o tym właśnie Players Unknown y że to wychodzi na razie na Xboxa, chociaż na Playstation też ma wyjść, ale na Xboxa będzie najpierw w Tomku, więc tak czy siak i tak sobie w to pograsz i e, czytałem, czy, czytałem też coś takiego, że jeżeli oni nie pospieszą się, e, bo oni chyba chcą tam rok przeczekać, zanim wyjdzie na, na czwórkę. Jeżeli, i, i tam było tak, jeżeli oni nie pospieszą się z premierą tego Players Unknown na PS4, to Fortnite w, w, będzie już tak popularne na, na czwórce, że w Playersa już nikt nie będzie chciał grać. Znaczy, no może aż tak bym się nie rozpędzał, ale na pewno dużo, dużo, dużo graczy nie będzie chciał już przejść do Player Random, bo będzie miał po prostu swoje statystyki i swoje wiesz, swoje postacie w tej no, grze, ale to wszystko, z tą czwórką no. to też jeszcze do końca nie jest takie pewne. Tam czytałem w internecie, że, że Microsoft może jako grę na wyłączność dla siebie kupić, więc, więc zobaczymy czyli. Śledzę hmm. temat, ale się nie zagłębiałem w niego, tak? Powiedz sobie, czytałem hmm. nagłówki ie i tyle, tyle się dowiedziałem. No i ja wiem, że oni robią wielkie pieniądze i w sumie dobrze. I niech robią wielkie pieniądze. <śmiech> e, dobra, słuchajcie, e, zostało nam niewiele czasu. Dobra, ja jeszcze może powiem o jednej małej grze i kończymy. E, słuchajcie, ja powiem o czymś na VR, że dawno nie było. E, po, powiem, wybiorę bardzo krótką grę e, Pixel Gear e, słuchajcie, wyobraźcie sobie świat Minecrafta w ogóle grafikę Minecraftową e, każdy sobie wyobraził stoicie i stoicie sobie w jednym miejscu i sobie zakładacie jesteście sobie w tych okularach, macie mowy, e, mowy to jest wasza broń i sobie strzelacie do w takim pikselowym świecie do różnych stworków no i sobie strzelacie, i, i sobie strzelacie, i one sobie zabijają, i waszym zadaniem jest to, żeby po prostu w, i, w, je, w nie strzelać. One się pojawiają, to są różne, jakieś duchy, rycerze, jakieś takie rzeczy, raczej takie rzeczy średniowieczne, by, bym powiedział. I one, one się tam pojawiają i po prostu wy sobie do nich strzelacie, oni, oni sobie chodzą strzelają też w waszą stronę jak leci do was kula to możecie wstrzelić w tą kulę i, i dalej strzelać do przeciwników i na końcu walczycie z bossem i tak to, to są takie fale pojawia, pojawia się pierwsza fala, tam parę ludzików strzelacie, później kolejna, kolejna, kolejna i na końcu boss plansz jest w sumie trzy możecie przejść w tą grę nawet nie w dwie godziny nie no w dwie godziny nie no w 20 może minut na level, 25 pięć trzy levele to macie cały czas gra chyba nie jest droga, kosztuje około 50 zł z tego co się orientuję nawet ma platynę przy tym wszystkim, ale jakoś nie wiem, nie mam samozaparcia żeby ją zrobić macie trzy różne levele trzy różne, że tak powiem, świat jakiś tam lodowy, jakieś tam drzewa i, i jakieś inne gdzieś tam drzewa trzech różnych bossów, w sumie całkiem fajnych no, no i co, no i stoicie w miejscu, strzelacie no, no zastosowanie VR-a w tym, no jakieś tam jest gra się dosyć średnio nawet bym powiedział, że bardzo średnio macie jakieś różne rodzaje broni, pistolety, karabiny bazuki i coś tam jeszcze oczywiście zbieracie to wszystko po planszy, znaczy zbieracie strzelacie do tego, bo tam spadnie broń no to strzelacie do tej broni i macie tą broń tak samo za amunicją i ze wszystkim po każdej fali kupujecie jakieś tam sobie dodatki do broni, czy to życia, czy jakieś inne bzdety no nie wiem, no, to taka typowa jakby strzelnica, no, no nie wiem, wydaje mi się, że są lepsze tego typu gry na -a. myślę, że jak ta gra by była za 20 zł, to też jej nie kupujcie jest chujowa, więc y, tą grę na nie kupujcie bo um, bo jest, bo jest słaba. no nie, no, no to, to, to w, w to nie da się grać więc Pixel Gear, zapamiętajcie to nazwę, jeżeli przez przypadek kliknęliście na to, to spieprzajcie szybko ze strony, bo, bo, bo to jest słabe. E, no I, i to tyle o wiarze. Słuchajcie i na zakończenie oczywiście będziemy kończyć. E, więc e, 15 październik, w sumie u nas za 5 dni, u was za 4. E, niedziela godzina 20, nagrywamy na żywo. Z tym linkiem mam problem, Wojtka nie ma Muszę Wojtka pomęczyć bardziej I stworzymy wam link Który zostanie wrzucony i na Facebooku I jak, tak jak mówiłem już wcześniej Na stronie Słuchajcie, będziemy nagrywać live o handlu kontami, handel kontami. Temat wydaje się dosyć interesujący, bo jak już powiedziałem wcześniej, piractwo przybiera nowy kształt i faktycznie trochę się tam dzieje. Już nie ma sensu ściągać gier, nie ma sensu piracić gier, czy wypalać, czy jakieś tam inne rzeczy. Po prostu teraz kradnie się hasła i konta użytkowników i i na live dowiecie się, e, gdzie takie konta znaleźć, jak je kupić e, i po prostu powiem wam, e, jak to się wszystko je i, i jak jest, ja, jakie w ogóle są możliwości z tym związane i, i, w, i w sumie też jakieś obawy. E, ostatnio w ogóle z, z ciekawostki był problem po tej aktualizacji 5.0, e, bo pojawiła się pewna funkcjonalność na PlayStation i z tego co widziałem... Był problem z włamaniem kont, ale już już dwa dni temu widzę, że został zażegnany, więc bawimy się od nowa. A co dokładnie zostało zrobione, co Sony dokładnie zrobiło, że, żeby utrudnić życie, powiem wam w niedzielę. Więc w niedzielę zapraszam do tego odcinka, on będzie też wyjątkowy, bo na live będę wam dokładnie mówił co, gdzie i kiedy, a jak wytnę to już się nie dowiecie, więc e, dlatego tym bardziej namawiam was e, do tego, żebyście byli z nami na żywo. E, no i w sumie będziemy, będziemy pomału kończyć. E, u, Tomku, mam nadzieję, że ci się uda wpaść do nas na żywo. No to się zresztą jak tam z czasem będzie, ale postaram mm. się. Okej, okay, okej. Okay. W, w razie czego w razie czego weź sobie Holiday'a w pracy, nie? Mhm. Wiesz co, ja już tyle no. Holiday'ów sobie wziąłem, że nie wiedziałem, że ja tyle mam. Mhm. No, dobra, więc chyba będziemy pomału kończyć, więc dzięki Ci Tomek, że wpadłeś, pamiętaj, drzwi do tego podcastu są dla Ciebie zawsze otwarte, więc jeżeli chcesz wpaść jeszcze raz, to nie ma problemu. Jasne, nie ma sprawy no i jeżeli będzie chciał powiedzieć o tych e, gierach, które tam masz to wpadaj, wpadaj, koniecznie wpadaj e, chętnie, chętnie o nich, o nich porozmawiamy e, no, i, no i słuchajcie, to i to będzie tyle 96 odcinek e, dobiega końca e, ze mną e, w studiu był e, Rafał Domyski dzięki wielkie, cześć był zami Tomek Zabacki. no dziękuję za uwagę i byłem ja, czyli Christian Kender a my słuchajcie jeżeli nie będziecie z nami live, to słyszymy się za dwa tygodnie, bo normalnie ten odcinek będzie za dwa tygodnie, a jeżeli chcecie nas posłuchać, to już w niedzielę 97 odcinek więc standardowo Facebook, facebook.bezimienny.pl safeproject.pl i Black Widow Radio, wchodźcie I, i to tyle, więc do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się cześć cześć